Cześć, Audycja Kadroci Dzisiaj odcinek 25. Witamy się z Wami w nowym roku 2017. Cześć Krzychu. Cześć Andrzej, witam wszystkich. Jak tam forma? A dobrze. A dobrze. ciekawe, jak tam u Was, czy ktoś w ogóle będzie w stanie nas dzisiaj wysłuchać? Odcinek jest nagrywany oczywiście troszeczkę wcześniej, więc nie będzie tak dokładnie na bieżąco. Ale, parę, ale i tak nieźle. Tak, parę newsów się wynalazło. No i oczywiście zaczniemy od kolejnej kolekcji komiksów, która startuje na naszym rynku. To już jest e, trzecia z tych takich regularnych, nie czwarta, bo jeszcze był ten Torgal, prawda? E, I to będzie teraz kolekcja 3 Super Bohaterowie Marvela. Taka nazwa e, i to będzie... Czyli SBM będzie miał? Być może, tak. E, wydawca... Nie było takiej rejestracji? SBM? Hmm, m możliwe w każdym razie ta kolekcja będzie ukazywać się naprzemiennie z wielką kolekcją komiksów Marvela i wielką kolekcją komiksów DC, więc to nie będzie tak, że wszystkie trzy będą jednego dnia dostępne w kiosku I, czyli będzie tydzień zmiany, tak? tak, tak, tydzień zmiany, zresztą wydaw, wydawcą tej drugiej kolekcji Marvela też będzie Hachette, więc sobie po prostu co tydzień będą wrzucać coś nowego do kiosków i punktów sprzedażowych, natomiast e, o, co, to, co to będzie za kolekcja to tak sobie mm, sprawdziliśmy i mm, z opisu wynika, że to jest kolekcja składająca się, mm, z, z każdy tom będzie o innej postaci. Każdy tom będzie zawierał jakąś zamkniętą, w miarę zamkniętą, wiadomo, jak to jest z Marvelem tam ciężko o takie totalnie zamknięte historie w jednym tomie. I właśnie każdy tom będzie zawierał w miarę zamkniętą historię originową oraz troszeczkę późniejszą, niekoniecznie jakąś kompletnie nową, ale też... też... Jakieś grupy będą chyba te tomy, jeśli Zamierzam tam upchnąć, chyba że to takie Originy w starym stylu, że nie rozbite na sześć zeszytów, tylko mhm. na, na jedną krótką. Znaczy wiesz, tutaj y, wyruszył, ruszyła już strona tej kolekcji, superbohaterowie.marvela.pl No i z tego, co tutaj jest pokazane, to y, każdy z tych tomów po prostu ma zawierać, no y, już, ci, już ci pokazuję, <śmiech> na przykład ten pierwszy tom. Ma zawierać y, pięciozeszytową historię Straczyńskiego, tam z późniejszego już okresu jego... A o jakiej postaci? Y, o spider Spidermanie, y, oczywiście tak, nie, nie, nie powiedziałem, y, plus y, t, oczywiście Amazing Fantasy 15. I ka każdy, każdy... Co coś takiego mi się wydaje, że to będzie bardzo podobne do tego, co jest właśnie w wielkiej kolekcji komiksów DC, gdzie jest ta historia i na końcu jest ten dodatkowy zeszyt. Wydaje mi się, że tutaj będzie to bardzo podobnie wyglądać. Mm, tak, pier pierwszy, pierwszy tom Amazing Spider-Man 500, 502 i numery 57, 58 z tej poprzedniej serii oraz Amazing Fantasy 15. I tam jeszcze jakiś jeden zeszyt, Drugi, no, drugi tom to będzie poświęcony Wolverine'owi. I to będzie Get Mystic. Kojarzysz? Nie. Jasona Arona. To kupię. W takim razie. I... Ale ko kojarzysz nie ko A ze z tych no, no, nowszych, tam co Wolverine no, to, to później zginął? To było w okresie, ja wiem, tak okolice Civil War tego pierwszego. A, czyli znacznie zań, wcześniej, zanim Tak, to, to, to jakoś mniej więcej właśnie w, ty, w tych... Ale okolicznych... dobra historia, tak? No Nawet nie złam. Pamiętam, że dawno, dawno temu ją czytałem i mi się podobała. No i do tego to będzie właśnie w drugim numerze tą główną historią. I do tego jeszcze ten Origins halka tam numeru 181, gdzie pierwszy raz się pojawiła postać Logana. Trzeci, trzeci tom poświęcony Iron Manowi. I tutaj będzie właśnie historia z trzeciej serii przygód Tonego Starka, tam numer 26-30. Nic mi to nie mówi i opis historii też mi niewiele mówi, więc tutaj się kompletnie nie wypowiadam. No i Tales of Suspense numer 39, czyli debiut tej postaci w komiksie. Ale to w sumie fajny pomysł ci powiem całkiem. Jak się nad tym zastanowię, to w Zielonej Latarni czy w DC też było sporo fajnych postaci o których można byłoby, które warto przedstawić jakby publiczności, która nie miała możliwości dotarcia do tego wcześniej, no ale pojawiali się na przykład w czterech zeszytach i ciężko to było nawet nazwać jakąś historią, oczywiście swoją nazwę miało jak wszystko, no ale często na przykład nie było publikowane w, w tomach zbiorczych albo było częścią jakiegoś większego tomu zbiorczego, no to, to daje całkiem, całkiem spore pole do popisu. Mm -hmm. Można by tu nawet, gdyby to było DC Ragmana przedstawić. To by było coś. no. A tak jeszcze wracając do superbohaterów Marvela, to jest jeszcze zapowiedziany czwarty tom. I to jest taki troszeczkę inny od trzech poprzednich, ponieważ on się składa tylko z jednej historii. Tylko lub aż, bo to jest jednak aż dziewięć zeszytów. I to będzie taka właśnie historia autorstwa Rogera Sterna, Johna Berna, więc to będzie jednocześnie historia ważna i jednocześnie origin. I to, to jest też tak warto o tym wspomnieć. I, I kto jest w tym czwartym tomie? Kapitan Ameryka. Nie powiedziałem? Nie, nie powiedziałem. A jak powiedziałeś to jakimś cudem nie usłyszałem i jest ze mną źle. Okej. Okay. Natomiast jak przeglądałem sobie na Wikipedii jak wygląda ta kolekcja w innych krajach oczywiście w Anglii głównie, no to powiem ci tak, że tam jest naprawdę duży przekrój tych postaci. Oczywiście jest dużo komiksów z mutantami na przykład, bo że tu wymyślą sobie tom na przykład o Jean Grey, czy tu o, nie wiem, o Cyclopsie. I tak naprawdę du duża część tej kolekcji wciąż jest przykładowo tam parę tytułów z X-Men, czy parę tytułów z Avengers. No, ale tak, przekrój postaci jest naprawdę duży. Nie wiem, nie wiem jak, jak, jak to jest planowane w polskiej wersji językowej, czy... Na razie planują 60 tomów czy coś, bo oczywiście od hashet trudno się czegokolwiek dowiedzieć na dzień przed startem strony internetowej. Oczywiście w biurze obsługi klienta nikt nic nie wiedział, że cokolwiek będzie wydawane, ale to jest norma, bo każdy wydawca mówił to samo przed startem kolekcji. No we... trzeba też trzymać sekrety, żeby jakiegoś przecieku nie było, nie? Tak, tak. Tutaj też przyznam się szczerze, że nie sprawdziłem dokładnie, czy nasza kolejność się pokrywa z wydaniem zagranicznym, ale. Ale tylko cztery tomy są na razie potwierdzone. Tak, tak. Na, na tej stronie widzę cztery, cztery tomy, chyba, że mój telefon coś tutaj szwankuje, ale no nie widzę tego więcej. Są podane prezenty w prenumeracie, jeżeli ktoś się zdecyduje i tak z pierwszą wysyłką jest to kalendarz na przyszły na ten rok, z drugą przesyłką touchpen do ekranów dotykowych z trzecią przesyłką t-shirt, a z czwartą kubek ceramiczny z pająkiem, który wygląda tak sobie, moim zdaniem, ale to też oczywiście... A to nie był opis? Nie, nie, nie, to nie był opis. W każdym razie, no, wygląda to tak, że cenowo też chyba tak samo jak wielka kolekcja komiksów Marvela, czyli, czyli pierwszy tom 15 zł, drugi 30, od czwartego 40. Jeżeli coś pokręciłem, to oczywiście poprawcie, bo przyznam się szczerze, no jako, że nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany tą tą kolekcją, to też nie badałem tego dokładnie. Aczkolwiek w, w, z, tej, z z tego spisu w wersji, w wersji brytyjskiej, no to zauważyłem tam parę takich tomów, których, którymi ewentualnie byłbym zainteresowany. Właśnie tak jak też, też i ty, ten drugi tom, ten Get Mystique Jasona Arona z chęcią z chęcią bym sobie sprawdził jak to się, jak to się hmm, jak ta historia, jak, jak tą historię zapamiętałem po prostu, bo mm -hmm. pamiętam, że w zeszytach ją czytałem dawno temu, ale no pamiętam mniej więcej co tam było ale też nie utkwiła mi w pamięci jakoś szczególnie mocno więc może to nie jest jakiś najlepszy komiks z Jasona Arona ale to jest jednak Jason Aron więc warto sprawdzić no i te inne tomy to też też jak tam uważacie jeżeli lubicie daną postać a Spidermana czy, czy Ironmana na pewno lubicie więc pewnie sobie sięgniecie pytanie tylko czy tych kolekcji nie jest już troszeczkę za dużo na naszym rynku. Nie ma dreda jeszcze. Jeszcze nie ma dreda, ale mamy dno. Mamy trzy inne kolekcje, więc tak naprawdę jeżeli jesteś hardkorowi fani i chcieliby naprawdę zbierać wszystko wszystko, no to masz, niech to sobie policzę, cztery środy w miesiącu około, no to masz sześć odsłon kolejnych tomów kolekcji, 240 zł tylko na to, a gdzie inne komiksy? O Jezu. Takie, no nie ma pieniędzy na inne komiksy, tak, no, to takie, jest bardzo proste Krzychu. Takie czasy nastały, Musi, musimy naprawdę, pamiętasz jeszcze te czasy, kiedy człowiek się cieszył, że w ogóle jakiekolwiek superhero wychodziło w Polsce? Tak, i, pamiętam. I, i kosztowało 5 dych, ale to było nieważne, muszę to mieć. A teraz? Teraz jest dużo i to te, jest fajne. Teraz jest dużo, jest fajnie, jest, jest w czym wybierać, więc, więc. I nie superhero też jest bardzo dużo, co jest jeszcze bardziej fajne. Tak, tak. E, więc. E, Pierwszy tom superbohaterów Marvela pojawi się w kioskach bodajże teraz w najbliższą środę, czyli 4 stycznia. No więc dajcie znać czy, czy jesteście zainteresowani, no ja tak jak w przypadku tych poprzednich tomów po in, innych kolekcji też tylko tak raczej wybiórczo, oczywiście panorama będzie bo musi być. Jest już pokazana panorama? Tak, tak. Autorem jest Marko Dziurzewicz i jest to ładna panorama, ale wciąż nie zmienia to faktu, że nie, nie, nie jest to dla mnie powód, żeby kupować wszystko po kolei. Swoją drogą widziałem właśnie na Kulcie Kultury Komiksu to jest taka grupa komiksowa na Facebooku, jak Ktoś, nie pamiętam, kto pokazał taki projekt właśnie tych takich czarnych pasków, które sobie nakleją na, na grzbiety właśnie tom, w kolekcji i bardzo fajnie to wyszło zazdroszczę, bo, bo nie mam takich zdolności, żeby sobie to samemu tak fajnie zrobić, a troszeczkę ta poszarpana panorama jednak, jednak troszeczkę irytuje na, na półce, ale co? Trzeba się w końcu za to zabrać, może ty, ty też w końcu się ogarniesz. No ja nie mam nic z kolekcji, więc nie zmusisz mnie. Oż no, <głos》>. Dobrze, no ale ty co? No trzecia kolekcja komiksów tych pojawi się już wkrótce w kioskach. Niektórzy się cieszą, niektórzy się może troszeczkę mniej cieszą, bo to oznacza dla nich totalne bankructwo. E, jeszcze raz, daj, dajcie znać co wy sądzicie. No i co, no i chyba, chyba tyle na ten temat, prawda? Mhm. Czy masz coś do dodania jeszcze? Zobaczymy jak wyjdzie, zobaczymy jak będzie przyjęta i, i myślę, że wtedy możemy się jeszcze coś więcej wypowiedzieć, bo no fajnie, że coś wychodzi, tylko hmm. Chyba powoli robi się przesydy, jakby na rynku, chociaż z drugiej strony skoro pojawiają się nowe rzeczy z superbohaterami na rynku, to znaczy, że jest potrzeba. No, um. na przykład wielka kolekcja komiksów Marvela została znowu znowu przedłużona, mm -hmm. prawda? tak jak było wspomniane w którymś z poprzednich odcinków no wydaje mi się, że jednak ci wydawcy nie wchodzą w ciemno totalnie i nie no, nie, na góra na, na, na pewno nie, więc... pamiętasz była kiedyś taka kolekcja z Lucky Lukiem testowa i chyba się mm -hmm. nie przyjęła, nie? Szkoda, szkoda. szkoda ale, bo ale za to, to Lucky Luke teraz Ostrofe Gmoncie i bardzo fajnie, i bardzo fajnie, że w starym formacie, mhm. no i była ta kolekcja Torgala, którą przecież też przeciągano w nieskończoność, nawet już później wyszła poza Torgala, bo najwyraźniej na tyle dobrze się sprzedawała, że można było ją tam przeciągać w, w różne dziwne rejony no chyba jednak jest popyt większy niż, niż nam się wydaje, bo y, powiem Ci, że jak czy, czytałem o kolejnym przedłużeniu wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to bardzo dużo głosów właśnie było, że o to ja już rezygnuję i kompletnie, zwłaszcza z powodu tego, że y, to najprawdopodobniej będą duble z tego Marvel Now. Y, no to teraz, kto wie, no może właśnie y, odpływ z wielkiej kolekcji komiksów Marvela tych, tych ludzi ewentualnie przeniesie się na superbohaterów Marvela. Może to Hashed właśnie to tak zaplanowało, że spodziewając się tego, że może, mogą stracić czytelników tam chce, chcą ich mm, zainteresować drugą kolekcją. No, trzeba są, pamiętać, są... że to Marvel, więc Restart jest bardzo podobny do działania tej firmy. <śmiech> w sumie racja. No, no, cóż, no, no w każdym razie będziemy się przyglądać. Na pewno jest niewykluczone, że w którymś z przyszłych odcinków będziemy sobie opowiadać o którymś, o którymś z tych tomów, może właśnie o tym wspomnianym Get Me Stick. Mhm. No i co, no i na pewno będziemy wracać do tematu. To, dokładnie tak, no ale też o, wydaje mi się, że z, zawsze, jeśli jest możliwość sięgnięcia po jakiś komiks, która jest umożliwiona polskiemu czytelnikowi. No to dobrze, No co najwyżej zamkną kolekcję, jeśli się nie będzie sprzedawać, mm. natomiast zapróbowanie zawsze fajnie. Otóż to, a tymczasem y, pojawiło się dużo więcej informacji na temat szlamfestu. Który odbędzie się już w lutym w Gdańsku i nie wiem, będziesz na szlamfeście? Zobaczymy. Jest szansa, że mi się jest, uda? Jest szansa, <głos> jest szansa, że pojadę, tak. Okej, okay, to, to daj znać, tu sobie chociaż bilety razem kupimy, bo hmm. chyba lepiej pociągiem od nas jechać niż, niż autem, nie? Tak, tak. zdecydowanie. No, to jednak całą Polskę przejechać to, to lepiej. No i w piątek się zaczyna po południu, więc warto by tam było być w piątek po południu. Hmm. No więc opowiedz więcej troszkę, co tam wiemy na temat szlampesku. E, pojawiło się parę dodatkowych informacji e, o tym, co będzie na szlampescie. W piątek wieczorem e, będą wystawy. Czy tutaj wspomnijmy trzeci, c4 luty, tak? E, tak, o, przepraszam, trzeci, 4 luty, czyli piątek, sobota e, roku 2017, 17. Mm -hmm. OK. E, w piątek zaczynają się wystawy, będzie między innymi po prostu AS. E, będziemy mogli zobaczyć toksycznego mściciela w ramach e, VHS Hell, powinien mówić VHS, jak mówię hell po o, angielsku. Ja Wiesz, tam, przecież my i tak nie mówimy ani po polsku, ani nie po polsku, więc... Dokładnie. I e, no, ja, jako e, lektor będzie tutaj śledził, więc też na pewno coś fajnego do, do zobaczenia. I super potwór na koniec. Mm. Natomiast w sobotę, no, znacznie, znacznie więcej e, atrakcji będzie można zagrać w stare gry 8-16-bitowe. E, będzie część targowa, m, będą spotkania z autorami i pojawi się e, Krzysztof Owedyk, śledził e, Rafał, Rafał Szłapa. Karol Kalinowski, Łukasz Kowalczuk. Oczywiście. Więc bardzo, bardzo fajni polscy autorzy. Jeśli. Boże, zapomniałem o kim zapomniałem? O Janie Sidorowinie. Tak. Jan Sidorowin. No ale o kim do... No, tak. jesteśmy, jesteśmy kiepscy z odmian przypadków i w ogóle Właśnie. z języka polskiego. więc. Będzie jeszcze chodzi? gala wrestlingu e, organizowana przez Combat Pro Wrestling, i na koniec koncert testera gier No i brzmi to fajnie. Brzmi mega super. Brzmi to fajnie, naprawdę z chęcią bym się wybrał, ale to jak wiesz, zobaczymy. jak. jak Bilety tam... nie były drogie, nie pamiętam ich ceny, ale pamiętam, A, że nie były drogie. Bo bodajże 30-25? 15-25 w zależności, czy na dwa dni, czy, mm -hmm. czy na jeden. No, A więc warto jechać, bo warto wspierać po, polskie imprezy komiksowe, około komiksowe. Właśnie bardzo mi się podoba w szlamfestie, to, że tutaj jest takie pomieszanie z poplątaniem, ale w takim, w takim, w takim bardzo pozytywnym znaczeniu. Bo e, czy, czy jest jakakolwiek inna impreza komiksowa, około komiksowa w Polsce, gdzie będzie przy okazji gala w wrestlingu, no chyba, chyba nie? No z, zresztą e, słusznie szlamfest e, jest e, nazwany festiwalem kultury śmieciowej i popularnej, więc największy, tak stricte... kon, największy kontrolowany wyciek szlamu w Polsce. No po prostu. No, je, ja ja nie się nie z... mogę doczekać, bardzo chciałbym pojechać. To jest na najlepsze hasło reklamowe. Ever. No i tak, i plakat jest naprawdę super. Poza tym jak Łukasz Kowalczuk się za coś bierze to kończyło się to dobrze do tej pory, mhm. więc na szlam też mogę jechać spokojnie sobie niestety nie wypisałem gdzie to, a nie jest wypisane Gdański Klub B90 tudzież B19 3-4 luty, zapowiada się naprawdę fajnie i no za, zapraszamy no, znaczy, czy ja dobrze wyczytałem, że tam jest jakaś limitowana ilość wejściówek? 200 coś chyba? No więc wie, wiecie tam przed sprzedaż ma ruszyć chyba miesiąc, miesiąc przed wydarzeniem, przed, więc lada moment więc Kilka dni po tym jak słuchać naszej audycji. Mm -hmm. Się już, powinny, już się już, być. powinny już być. Powinniście się, się zainteresować, bo no 200 to jednocześnie dużo i niedużo. Może się to rozejść naprawdę szybko, więc, więc warto się tym zainteresować. No i zdecydowanie lepiej stać w tej kolejce niż w kolejce po autografy w Łodzi, więc Otóż to. No i fajnie, że pojawia się kolejny nowy, nowy punkt, prawda? Komiksowy, tudzież około komiksowy na, na, na, na naszej mapie. Właśnie wydaje mi się, że powinno być więcej około komiksowych, żeby jednak te komiksy w połączeniu z czymś docierały do większej ilości osób. Mm -hmm. no, w sumie gala w wrestlingu, prawda, czy, czy yy, te, ta strefa gier retro brzmią naprawdę spoko i myślę, że to przyciągnie. O, osoby przecież, które no na pewno, al, dobra może nie na pewno, ale częściowo nie, nie są zaznajomione z komiksami czy z dorobkiem tych osób, które tutaj się pojawią, więc jest to też fajna okazja na to, żeby troszkę zachęcić innych do sięg sięgania po polskie komiksy, a że pojawi się naprawdę bardzo liczna reprezentacja bardzo dobrych polskich twórców, więc yy, no, a, za, no. Tak jak mówię, no, za, zapowiada się naprawdę bardzo fajna impreza. Yy, bardzo chciałbym tam być, to się jeszcze, jeś, jeszcze się okaże. Yy, no ale tak, yy, za, za parę dni sprzedaż wejściówek ruszy. Pewnie rzucimy jakiś link na Facebooka. Na pewno, znaczy najpierw sami kupimy. <śmiech> a później Dopiero rzucimy. Tak, ja chcę mieć wejściówkę numer 2. Czemu? No bo na jeden pewnie będzie twoja, prawda? Nie, no nie, zobaczymy. Dobrze, Ale że... będziemy jechać raczej większą grupą, jeśli będziemy jechać, więc to też będzie fajne. No i gitara, dobrze. No to jeszcze raz polecamy się tym zainteresować. Szlamfest 3 4 luty Gdańsk, klub B90. B19 i kilka fajnych atrakcji. Sprawdzajcie sobie jeszcze raz. Na pewno się pojawią jeszcze jakieś dodatkowe informacje na ten temat. Będą wydarzenia na Facebookach i innych tego typu rzeczach, więc trzymajcie rękę. Wydarzenie już jest na Facebooku. O oh, Jesus. To udostępnimy wydarzenie. O właśnie, więc, więc sobie je tam też tam polubię. No i tak jak mówię, spra sprawdzajcie, interesujcie się, bo na pewno będzie fajna zabawa. A teraz komiksik. Tak, tak, no to co, zaczniesz może ty. Mogę zacząć. Komiks, o którym chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest ROM, wydawany przez IDW. Postać jest o tyle... To jest kosmiczny rycerz, który wygląda jak trochę taki futurystyczny, blaszany drwal ze świecącymi czerwonymi oczami. Postać kiedyś należała do Marvel Comics. Zaczęła się, jak to dużo rzeczy obecnie w IDW, od zabawki w latach 60 albo 60., albo 70 -tych? W tych granicach stworzona przez Parker Brothers, później trafiło do Hasbro i Rom był sobie rycerzem, który przybył na Ziemię, żeby walczyć z takimi pozostałościami złych stworów, które zniszczyły świat, w którym, z którego pochodził. Rom zniknął na wiele lat, tak naprawdę, od czasów, kiedy ukazywał się w Marvelu i dopiero... W lipcu to było, nie? W lipcu 2016 uh -huh. pojawił się w IDW i był mocno promowany. Był Ej, może dopowiem, że po 30 latach nieobecności. 30 lat go nie uh -huh. było. Z 1986 długo. do 2015, więc dobra, niecałe 30 lat. Uh -huh. No widzisz. I jeszcze warto zauważyć, że chyba IDW ma teraz taki powrót do nostalgii, prawda? Uh -huh. Wycisnęło Roma z powrotem. Uh, już wiem, cały czas walą bardzo dobrze. Uh, co jeszcze wróciło z takich nostalgicznych klasyków u nich? Jemmy Hologramy. Tak, tak. No i kontynuowali te wszystkie serie Marvelowskie, Transformers, G.A. Joe, więc te, też te właśnie bardzo znane serie tam kontynuowali. I to Mask teraz wydają. Tak. Nie? No i wznowili też e, Maxa. Ta, a Tak, tak, tak. Sama, tak, sama Kifa, więc no, no tam dużo się po no i te klasyczne wiesz, papaje, klasyczne Powerpuff Girls czy inne tytuły. No z... a oprócz tego robią mnóstwo. I Disneye przecież, no tego jest no... cała masa, tak. A kiedyś się nabijałem, że to boom jest zrobiony na licencjach, <śmiech> w sumie. Chyba hmm. jeszcze nie znałeś Dynamite wtedy. Może na Dynamite mi chodziło. No tak czy siak, wracając, e, e, wracając do Roma, Rom, gdy tylko się pojawił, e, jakby na uczczenie tego, że w końcu Rom powraca e, prawie wszystkie komiksy z IDW, te wychodzące regularnie dostały e, okładki wariantowe z Romem. Postaramy się je znaleźć i, i udostępnić na Facebooku. O, i ROM właściwie chwilę tylko był w IDW i zaraz już został wplątany w ich wielki crossover Revolution, który był w sumie wielkim Hasbro crossoverem. I Action Man też się tam pojawiał chyba, nie? Też Action Man się zaczął i od razu też wpadł w to. No, natomiast ja się wypowiem, e, o samym komiksie Roma jest. Kurczę, no, nie jest źle napisany tutaj autorami komiksu jest Christos Gage którego o którym Krzysiek może powiedzieć coś co dla Wildstormu robił. Co znaczy, on robił dla znaczy Wildstormu? tak on dla Wildstormu robił serię Stormwatch PHD która to była jedną z ona się ukazywała w czasach gdy ta pierwsza, pierwsze życie Wildstormu już tam przygasało pomału. I było tak że żeby ratować ten Wildstorm utworzono wydarzenie które się nazywało World Storm. I przyciągnięto całą masę w, naprawdę znanych nazwisk, które miały e, tworzyć e, odświeżone serie. I to było wtedy, gdy Grant Morrison miał pisać Authority i mm -hmm. Wildcats, e, gdy Mike Carey pisał Wetworks, gdy Gail Simon pisał Argent 13. No i Stormwatch e, dostał właśnie Chris, Christos Gage. I tak można było wiesz, pomyśleć sobie, że jest takie najmniej znane nazwisko w tym gronie, że pewnie zrobi jakąś po prostu kiepską historię albo taką niewartą zapamiętania. No a tymczasem ci jego du dużo bardziej znani koledzy się wykruszali jeden za drugim. Mike Carice w ogóle zrobił tragiczny komiks. Brian Azarello zrobił tragiczny komiks, a on zrobił po prostu bardzo fajną historię i te Stormwatch PHD, ten 12 numerów, które on pisał, to chyba był najlepszy komiks Wordstormu, później pisał na przykład ekranizację, ekranizację tutaj, to, to już w ogóle jest. Dante tak? Inferno on chyba też. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że, że to, to jest taka w ogóle incepcja, bo mamy boską komedię, która została przełożona na grę, a gra która została przełożona. przełożona na komiks i on ten komiks napisał. I komiks też po prostu był solidny, niczym się nie On był nie bardzo różnią, ładny, graficzny. Ale był prawda? genialnie narysowany, Diego Latore po prostu włoski grafik tam wyczyniał cuda i ten, ten komiks był planowany jako trylogia jako trzy miniserie, niestety udało się stworzyć tylko, tylko jedną z nich Christos Gage też ma całą masę komiksów w Marvelu, ja go kojarzę na przykład z takiego też już ładnych parę lat temu wydane, wydane, wydawanej serii Avengers The Initiative to było też w czasach pierwszego Civil War, gdzie ten, ten komiks był naprawdę też bardzo fajny Fajny. Przedstawiał takie młodsze pokolenie bohaterów szkolonych na Avengersów i, i, i fajnie to wychodziło. On tam, on tam współtworzył początkowe numery z danym slotem, bodajże, a później już pisał sami, i było to naprawdę całkiem fajne. No i też kilka innych tytułów jego autorstwa kojarzę. Generalnie mogę o, o nim powiedzieć, że jest to solidne nazwisko. Nie pisze Niewybitne może jakichś genialnych sposób. komiksów, mhm. ale też jak jest jego nazwisko na okładce, to człowiek może być pewien, że to raczej nie będzie nic słabego, jakiegoś mhm. znacznego stopnia. On słabego. dla Valianta napisał też w Bloodshot'cie Bloodshot, Bloodshot the Hardcore Core. Corp. Mhm. Tak. No. Więc to, to też było całkiem udane. No, pa, parę tych rzeczy zrobił, więc e, nie z jakimś takim nazwiskiem, który się przybija albo ściąga tłumy i no, raczej nie zobaczymy go zaproszonego do Łodzi, bo pewnie nikt by nie wiedział, kto to jest, ale jest jakieś dziwne dźwięki z ulicy Tobie, okay. ale, ale jest jak najbardziej w porządku autorem. Natomiast sam komiks, jeśli chodzi o, o warstwę scenariuszową, no powiedziałbym, że jest mocno naiwny. Bardzo mi się kojarzy z e, taką dziecięcą zabawą i może dlatego mnie to nie razi, dlatego, że w sumie Rom to była zabawka. E, no to jest jakby taka historia, którą sobie e, dzieciak opowiada bawiąc się Romem. Tylko nie jest oczywiście taka jak ExCop, gdzie faktycznie dzieciak był scenarzystą. E, jeśli nie czytaliście ExCopa, to polecam. E, gdzie dzieciak był scenarzystą całej serii. E, tylko po prostu e, mamy... Roma, który nagle po prostu się pojawia na ziemi, to gwóźdź, jestem. O, coś chcesz powiedzieć. Tak, tak, bo sp sprawdzam sobie teraz, co Christos Gage pisał. jeszcze on w Wildstormie napisał całą z pierwszą 18 numerów serii Wildcats, która była też troszkę po tym Wildstormie. To, to nie wiem, czy kojarzysz, że był taki motyw, że tam całą ziemię wysadzono. No i wszystkie serie przez jakiś tam czas się działy w takim postapokaliptycznym klimacie i generalnie głównie chodziło o to, żeby przetrwać, a nie żeby tam wiesz, walczyć ze złymi taki, te, tego typu rzeczami. No i właśnie Gage też pisał właśnie te, te Wildcatsy, to była piąta seria, pierwszych 18 numerów i to też był najlepszy moment tego, te, tego okresu Wildstormu, to już była sama końcówka praktycznie tego imprintu, więc, więc kolejny... To było to Center? Czy... Tak, tak, tak, mhm. więc to jest kolejny argument za tym, że on robi fajne komiksy, ale niewybitne. No, natomiast Rom też w żaden sposób nie jest wybitny, ale jest takim fajnym czytadłem i powoduje we mnie odczucia takiej mm, nostalgii, jakby właśnie za y, zabawą, figurkami, y, gdzie się opowiadało historię o jakichś superrycerzach czy o robotach, które przybyły, że, żeby kogoś tam uratować. I Rom tak jest, tylko troszeczkę brutalniejszy, bo Wpada, nagle zaczyna wybijać całe miasto, bo, widzi, bo okazuje się, że wszyscy są ukrytymi stworami, tymi, które zniszczyły świadoma, i on zaczyna wszystkich niszczyć. I to też z takimi rzeczami, takimi mocnymi latami 80., że o tam włączam mój analizator i tamte potwory zaczynają go atakować, on już widzi kto, kto jest potworem, ale teraz przełączę moją moc z Analizatora do mojego Anihilatora i zaczyna do nich walić jakimś czerwonym światłem i ich rozpuszcza. Całkiem zabawna seria. Przeczytałem sobie dwa zeszyty na Logi i kupię sobie wydanie zbiorcze, jak się niedługo pojawi, bo, bo dobrze się bawiłem. Tak samo jak przy Transformerach, mimo że Transformery poszły w taki bardziej Trochę patetyczny, trochę jakby chciały dorosnąć do mm, ludzi, którzy się bawili transformerami, a teraz sami mają dzieci i mimo wszystko chcieliby coś z transformerów poczytać. I to się świetnie udało na przykład przy All Hail Megatron, mm -hmm. o którym wspominaliśmy już chyba 25 razy w ciągu 25 odcinków. Uh, natomiast rom jest, jest taki, że zarówno ty mógłbyś sobie przeczytać i dać, nie wiem, młodszemu rodzeństwu, dzieciom, jeśli macie. I da dalej byłoby, może oprócz tego rozpuszczania ludzi Czerwonym Światłem. No, ja się. A, dobra, kołpały. Tak wygląda życie w Stanach. Z pewnością. A, więc komiks ogólnie polecam. Jeśli będzie na przykład promocja na Comixology, rzućcie sobie okiem na, na pierwszy zeszyt i sprawdźcie, czy Wam się podoba. Mi osobiście się bardzo podobał, więc polecam. No ja natomiast y, chciałem opowiedzieć wreszcie o komikcie We Can Never Go Home, który bardzo długo nie umiał trafić do mojego domu, zgodnie, zgodnie ze swoim tytułem. Y, nie no, hi historia jest taka, że mm, próbowałem go, z, mm, nie wiem, już chyba z prawie dwa lata ściągnąć go do siebie do domu, ponieważ to jest wydawnictwo Black Mass Studios i tutaj już było omawiane to jakiś czas temu, że mm, oni po prostu nie dodrukowywali nigdy tego komiksu. I, ile, ile, y, ile w pierwszym nakładzie poszło, tyle poszło i od tego czasu zdobyć y, egzemplarz było naprawdę ciężko. Y, mi się w końcu udało dzięki pomocy Kuby Góreckiego, który mi y, znalazł egzemplarz będąc na urlopie w Anglii wielkie dzięki za to sama historia no, typowy Black Mask no, czyli mamy mm, jako scenarzystów i rysowników podane nazwiska które z pewnością naprawdę niewiele wam powiedzą albo w ogóle nic e, ponieważ scenarzystami jest Matthew Rosenberg i Patrick Kindlon e, rysownikami Josh Wood i Brian Level tam ogólnie strasznie dużo osób się udzielało przy tym komiksie a sama historia jego powstania jest dość ciekawa ponieważ e, twórcy po prostu Pisali scenariusz i rysowali, gdzie się dało znajomych, w domu, w, w, w, w, w, wychodząc gdzieś na miasto, co, coś zobaczyli fajnego na, na, na tymże mieście, więc sobie od razu tam narysowali, czy dodali do, do skryptu, jak, jak otwiera się tą, ten, ten komiks, tam już na samym początku jest podana taka strasznie długa lista miejsc, gdzie powstawał ten komiks i osób, dzięki którym powstał, więc to już jest taka, taka fajna ciekawostka. Natomiast samo We Can Never Go Home opowiada o dwójce nastolatków, takich na pozór z kompletnie różnych światów, bo mamy, mamy dziewczynę o imieniu Madison, która jest taką bardzo popularną dziewczyną w swojej szkole, Wiesz, ładna, zgrabna, powabna, chodzi z futbolistą i tego typu oklepane rzeczy. I mamy Duncana, który jest z kolei takim szkolnym nerdem, takim dziwakiem, który, którego nikt nie lubi, on tam się z nikim nie zadaje. No i y, po prostu ta dwójka zaczyna y, ze sobą z pewnego powodu rozmawiać, zaczyna ich łączyć y, przyjaźń i wydawać by się mogło, że to jest po prostu jakaś typowa, y, obyczajowa, bzdurna historia, ale tak nie jest. Ponieważ Weekend Never Go Home ma ten swój y, taki bardzo ciekawy sznyt, to mianowicie polega to na tym, że Madison ma supermoce. Duncan też ma super i po prostu kompletnie nie, nie będąc nauczeni panowaniem nad swoimi zdolnościami w końcu wpadają w totalne kłopoty i gdy próbują się z nich wykaraskać, wpadają w coraz bardziej w coraz trudniejszą sytuację. Kolejne, kolejne osoby, kolejne problemy pojawiają się na ich drodze. Komiks mi się czytał naprawdę bardzo, bardzo dobrze. On, on jest tym, on był nominowany do paru nagród, paru takich wyróżnień na amerykańskim rynku gdzie głównie dzięki, dzięki temu bardzo chciałem po niego sięgnąć, no ale teraz gdy już go przeczytałem mogę powiedzieć, że naprawdę hmm, wydaje mi się, że te wyróżnienia, te nominacje wszystkie nie wzięły się znikąd, ponieważ komiks jest naprawdę bardzo wciągający, fajnie się go y, czytało, jest napisany tak i tak lekko on, po prostu wydaje mi się, że dotrze do, do grupy docelowej hmm, swojej i, jakby to powiedzieć, na, taką naturalnością w dialogach, taką lekkością, że czuć, że po prostu to nie jest pisane hmm, pod, jakąś, pod, pod jakąś presją, czy żeby, żeby to wyglądało naturalnie, a nie wygląda, tylko po prostu jest to takie naturalne, bardzo. Hmm, Rysunkowo jest przyzwoicie, bardzo mi się podobało wydanie tego, tego komiksu, który trafiło w moje, w moje ręce, ponieważ ku mojemu zdziwieniu mam wariant F, a mówię o wydaniu zbiorczym, więc to, to już jest takie dość ciekawe, bo nie wszystkie wydawnictwa publikują wydania zbiorcze w ośmiu wersjach okładkowych, a tutaj się to zdarzyło, jest, jest to wydany, wydany komiks bardzo ładnie. Cena okładkowa 10 dolarów i, i gdyby była gdzieś opcja znalezienia go i kupienia to powinniście, powinniście się zainteresować, ponieważ jest to taka kolejna fajna wariacja na tematy około superbohaterskie jest tego naprawdę dużo na rynku ostatnimi czasy i dlatego przebić się jest stosunkowo ciężko a we can never go home dzięki naprawdę fajnie skonstruowanej fabule która nie ma takich wolniejszych spokojniejszych momentów, ale jednocześnie nie nuży nie czuć, że to pędzi na złamanie karku, bo, bo tak, tylko faktycznie te następstwa kolejnych wydarzeń są, są logicznie uzasadnione, postacie są naprawdę fajne i w pewnym momencie można się z nimi utożnić Oorsamiać. Jest kilka naprawdę zaskakujących zwrotów akcji. Fajnie mi się to czytało. Myślę, że z pewnością jeden z ciekawszych komiksów, które w tym roku mi się udało przeczytać. Nie jestem zawiedziony. Bardzo fajnie. Cieszę się, że udało mi się, mi się to, ten, ten komiks w końcu ściągnąć i dołączyć do swojej kolekcji gdybyście mieli okazję, również te, te, tak zróbcie, chociaż tak jak wspomniałem, jest to bardzo ciężkie zadanie, ale generalnie warto. Weekend Never Go Home, ja bym ocenił spokojnie na takie 5 na 6 i e, cieszę się, że po takiej mm, po takich pier pierwszych nieprzyjemnościach związanych z wydawnictwem Black Mask znowu dostałem komiks, który w pełni mnie usatysfakcjonował. A dostaniesz resztę numeru? Słucham. A dostaniesz następne numery? Znaczy, to jest tak, że We Can Never Go Home, druga miniseria, mhm. miała się ukazywać w 2016 roku. I jeżeli czegoś totalnie nie przegapiłem, to na razie nie wychodzi. Więc, okay. więc y, myślę, że jak już się pojawi, raczej wydanie zbiorcze tego, dr tego drugiego woluminu, mm, to, to sobie. Tylko nie można przegapić preorderów, nie? Tak, to tak dokładnie. Tak, bo z Black Maskiem jest taki problem, że jak się przegapi preordery, to może być później dość ciężko. No ale tak, generalnie jeszcze raz polecam, warto sięgnąć, nawet jako taka samodzielna historia, ponieważ ten pierwszy tom się kończy w taki sposób, że to mógłby być po prostu koniec. I, i po prostu wa warto sprawdzić, jeżeli byście mieli okazję. Teraz mi się tak e, przypomniało, jak, zaczę, jak wspomnieliśmy o tym, że ciężko jest e, kupić coś z Black Maska, jeśli się przegapi preorder. I jakoś mi się to skojarzyło z tym, czytałem ostatnio, że Bill Willingham, twórca baśni, pracuje teraz nad swoim nowym komiksem. I wiesz, jak on będzie wydawany? Tylko w Pro Ordera? Tylko dla ludzi z Patronite'u. Aha, okej, okay, fajnie. I w sumie zacząłem się na tym zastanawiać, że wiesz, faktycznie dajesz komuś kasę na patronajcie, i na, na przykład jest taki bonus? że powiedzmy widzisz rysunek tydzień niż wszyscy inni i z drugiej strony ci, którzy nie zapłacili i tak zobaczą ten rysunek, tylko że później. Mhm. A jak wydajesz cały komiks i dostają go tylko osoby, które wiesz, wspierają cię na Patronite, to też już jest trochę inaczej. Ciekawe, czy to się zrobi standard w, wśród artystów. Mhm. Ciekawe, co wtedy zrobią ludzie, którzy skanują komiksy. Jedna, jedna osoba kupi, jedna osoba kupi zeskanuje. A jeszcze tak teraz mi się skojarzyło przy weekend never go home, też bardzo warto wspomnieć o tym muzycznym zacięciu, które się pojawia w tym komiksie, ponieważ jest tam po... każdy zeszyt ma tytuł, który nawiązuje do jakiegoś klasycznego kawałka rockowego, amerykańskiego. Jest tam taki motyw z kasetą nagraną przez Dankana dla, dla głównej bohaterki mhm. i też y, później w dodatkach. Właśnie jest sporo dodatków w tym w tym tomie i w dodatkach też jest właśnie pokazany taki spis treści tych, tych utworów. Taka swoista ścieżka dźwiękowa do tego komiksu więc to też jest taka, taki fajny dodatek. Ciekawe czy na Spotify jest y, lista zrobiona specjalnie po to żeby sobie puścić. No. Nie wiem, nie wiem, nie sprawdzałem, ale, te, ale tak, jest to też taki fajny dodatek. od Samych dodatków w tym komiksie jest naprawdę dużo, jest galeria okładek, która jest po prostu potężna, jest tam jakieś posłowie, więc tych dodatków też jest dużo. No i a jak już wspomniałem, to jest wciąż cena okładkowa 10 dolarów, więc to jest taki kolejny, kolejny argument za tym, że fajnie wydany komiks. I dobra historia. Natomiast Tylko szkoda, że ciężko go dostać. Tak, tak bardzo szkoda. A jak jest z cyfrowymi rzeczami od Black he <grym> <grym> Nie ma. Czy są? Nie wiem. Aha. Zadajesz mi trudne pytania dzisiaj. Przepraszam. Dobre, dobrze, to przejdźmy może do takich... Rzecz, <głos> nie, nie... na które Krzysztof umie odpowiedzieć? Dokładnie, tak. Mianowicie Justice League Action. No i tu ja nie umiem odpowiedzieć, bo niestety nie widziałem. Oż ty drani, jak mogłeś nie oglądać Justice League Action? Chciałem, ale życie. To nie jest wytłumaczenie. Życie może poczekać. Justice League Action wy, wy, wy wystartowało. Już obejrzałem parę odcinków. Obawiam się, że totalnie wyjętych z kontekstu, ponieważ jak tak sobie sprawdziłem, jak Justice League Action jest emitowane w Anglii, w Wielkiej Brytanii jak jest emitowane w Stanach to okazuje się, że te parę odcinków które widziałem to kompletnie bez sensu, żadna kolejność tutaj nie jest zachowana, no ale też to nie jest tak, że to trzeba oglądać w kolejności ponieważ większość z tych odcinków jest historią samą dla siebie jest w Stanach emisja zaczęła się od Shazam Slam, czyli takiej czteroodcinkowej historii z wspólnym motywem, to, to nie jest tak, że trzeba było to oglądać pod określoną kolejnością, tylko po prostu były tam wspólne motywy i od tego zacząłem, od, widziałem też jeszcze parę odcinków na przykład z Batmanem i Blue Beetle, czy, czy z Lobo i Space Cubby więc, na, więc tam parę odcinków tego już widziałem i muszę powiedzieć, że no action w tytule zobowiązuje ponieważ każdy z tych króciutkich odcinków bo one mają po, po 10-12 minut każdy jest po prostu wypełniony akcją tam głównie na tym ta animacja, ten serial animowany się skupia jest to fajnie zrealizowane ponieważ mamy no, te 12 minut tak naprawdę to, to nie jest czas w którym człowiek zdąży się znudzić a fajnie się to ogląda jest ogromnie szeroki przekrój postaci z DC ponieważ, e, tak jak wspomniałem, no, by, był odcinek z LOBO, był odcinek ze Space Cubby, co ja nie byłem, byłem po prostu mega zdziwiony, że ktoś o Space Cubby w ogóle jeszcze e, pamięta. Space Cubby to jest postać z komiksów DC. Oczywiście z bardzo starych komiksów DC polega, polegała ta postać na tym, że po prostu to jest taksówka kosmiczna i gdy ktoś potrzebował po prostu przelecieć się na inną planetę, a nie miał mocy pozwalających na podróżowanie w przestrzeni kosmicznej, wzywał Space hubi. I tyle. I, i, i wiesz, i taki, taka koncepcja, która mm, wydaje się dzisiaj już naprawdę dość absurdalna, e, w tym Justice League Action wyszła, wyszła bardzo fajnie. E, bardzo dużo postaci tych mniej znanych. Był już odcinek, w którym pojawił się Konstantin. E, no, dobra no, nie, nie, nie, zna, nie, nie, nie, nie, z tego, nie z tego trzonu, te, te, no, no, tak, tak, bo rozumiem. oczywiście trzon Justice League jest w każdym odcinku, mm -hmm. ale pojawia się też dużo, dużo postaci właśnie takich e, na, na pozór mniej rozpoznawalnych, bo i, i właśnie Konstantin, Firestorm. i Firestorm, Firestorm, tak, był odcinek cały z Firestormem i, i tam też mi, też mi się podobał, e, Swamp Thing, Plastic Man, e, prawda, Ach, Plastic Man, Blue Beetle, którego już wspominałem Tych postaci jest tam naprawdę dużo Dużo się dzieje Złoczyńcy też są bardzo różnorodni Bo i Black Adam był I Parasite I, prawda, i paru innych Fajnie się to ogląda, naprawdę to nie jest może poziom jakiś mistrzowski, to nie będzie z pewnością serial, który obrośnie taką legendą jak chociażby właśnie Justice League czy Justice League Unlimited, ale, ale ogląda się bardzo przyjemnie. Jest to produkcja skierowana dla młodszych odbiorców, zdecydowanie dla takich wydaje mi się... 10 dziesięciolatków, bardziej niż, niż 12, latków. więc Dwa lata zmieniają wszystko. No, i dużo zmieniają, wyobraź sobie, <śmiech> wydaje mi się. Bo to jest dla mnie, wydaje mi się, że zdecydowanie bardziej taki target w stylu właśnie tego Teen, Teen Titans Go więc, ym, ja, czy może ja... bliżej y, Batman Brave and Bold? O, no tak, tak, tak tak można powiedzieć, może nie aż tak wydaje mi się, że to Brave and Bold jeszcze dla takiego jeszcze bardziej młodszego odbiorcy, ale, ale mo, może się mylę, no po prostu wydaje mi się, że to nie jest dla tak jak wspomniałem, 15 latków Nie jest to kontynuacja Justice League Unlimited. Nie, nie, nie, temat. w żadnym przypadku. Bardzo mi się podoba ją głosy, które są podkładane pod poszczególne postacie. Oczywiście wiadomo, legendy Kevin Conroy i no, jest pozamiatane po prostu. Mm -hmm. Batman w jego wykonaniu jest jak zwykle rewelacyjny, ale te, też te głosy podkładane pod inne postacie, może za wyjątkiem Cyborga, to, to wszystkim się podobały bo e, nie wiem może się czepiam na siłę ale nie spodobało mi się to że cyborg jako chyba jedyny czarnoskóry bohater który się przewinął przez te odcinki w które, które widziałem był tym takim wiecie mm -hmm. takim jak w, -i w ogóle no, to, to mi się tak, tak średnio spodobało ale to, to jest tylko po prostu drobnostka. Mm -hmm. Generalnie po tych, po tych wszystkich odcinkach, które, które obejrzałem, jestem bardzo zadowolony, wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione, mm, przy czym trzeba też właśnie podkreślić, że nie oczekiwałem czegoś rewelacyjnego, tylko po prostu taki, taką animację, przy której spędzę te parę, paręnaście minut i będę się dobrze bawił. Justice League Action jak najbardziej mm, się, się sprawdza pod, pod, pod tym kątem. Ten pierwszy sezon ma mieć jakoś mega dużo odcinków, tam bodajże 50 czy 52. To by było tak w no, stylu... No 52 byłoby, byłoby, by, byłoby dobre. W stylu w, A stylu w jednym takim emitowanym odcinku? Ile jest jakby tych mniejszych? Znaczy, no ja, ja to oglądałem pod postacią odcinku 10 minutowego i po prostu sobie e, widziałem pa, parę z rzędu Bo jak chyba była premiera na Cartoon Network w polskim to chyba no, godzinę coś trwało Tak, e, znaczy możliwe nie wiem, mhm. za to jak była premiera na amerykańskim Cartoon Network to puścili cztery epizody mhm. Właśnie to Shazam Slam, o którym wspomniałem na początku Natomiast jak wyglądała premiera na y, brytyjskim oddziale, nie mam pojęcia niestety ale ale tak no, w oryginale oglądałem właśnie i tutaj te, te, też to wspomniałem już o Kevinie Conroyu więc to jest raczej oczywiste ale oglądałem to sobie w oryginalnej wersji językowej więc nie wiem też jak wygląda dubbing polski ale jakby nie wyglądał jeżeli, jeżeli nie jest jakiś tragiczny to jak najbardziej sięgnijcie bo Justice League Action z pewnością te parę paręnaście minut spędzicie sympatycznie, a, a może się wkręcicie bardziej, kto wie. No, no i na pewno fajnie też, że przypominałem bohaterów, których prawdopodobnie ktoś może nie znać. Dokładnie tak bardzo fajne, bardzo fajne pod tym kątem to jest no ja polecam, jak najbardziej polecam. No to co? To teraz przejdźmy do tego głównego. Do mega klisze, mega. jakim jest podsumowanie roku 2016. Znaczy takie podsumowanie. Szybkie podsumowanie. Tak, tak. Po prostu z, z zdecydowaliśmy, że nie będziemy robić jakieś top 10 najlepszych komiksów świata z zeszłego roku, czy coś takiego. Po prostu będziemy sobie wymieniać najciekawsze y, komiksy. Właśnie nawet w moim przypadku niekoniecznie najlepsze, tylko które jakoś tam najmocniej zapadły mi w pamięci. I też wie, wielu rzeczy tak, zdążyliśmy wielu rzeczy. przeczytać. Ja na przykład bardzo żałuję, że... Nie miałem jeszcze okazji zapoznać się z może pokolana. A ja z Munkopem na przykład. Z Munkopem i no i z paroma innymi tytułami. Tak, tak, tych tytułów, których no, nie zdążyliśmy przeczytać jest naprawdę dużo i to, co będziemy sobie wymieniać, to jest po prostu spośród tego, co znamy, a nie, że to jest jakieś uogólnienie na cały rynek, ponieważ no, nie sposób jest przeczytać wszystkiego, no chyba, że ma się naprawdę dużo czasu i dużo pieniędzy, więc tutaj sobie tak powypisywaliśmy, parę rzeczy nam się powtarza, więc to, to sobie będziemy wspólnie szybko omawiać. No i co? Codziennej walki. To jest ten tytuł, który bardzo chciałem przeczytać. Jeszcze nie przeczytałem Aha. z wydawnictwa komiksowego. O, to Rzekłem. To. Dobrze. To co? Yy, mamy wypisane po 10 tytułów, tak żeby było tak. To, jednak yy, jakaś tam format top 10. No, cholera. To, to I co? tak się przemyciło. To co? Może zaczniemy od tytułów, które wymieniliśmy obaj. Dobra. No to wiadomo. No, Kościsko Kościsk wiadomo. Kościsko wiadomo. Tak. Super sprawa. Jest jeszcze dostępne? Jest jeszcze dostępne. To dziwne. <śmiech> Powinniście to zmienić. Dokładnie. Tytuł jest, jest świetny. I, ilość po prostu recenzji, którą widzę Kościska wszędzie. Gdzie nie spojrzysz tam jest pozytywna recenzja Kościska. Też bardzo dobrze nastraja. Potwierdza to co wiedzieliśmy, że warto czekać na, na kolejną pracę Karola. No ja jestem cały czas zachwycony. Już parę razy.. Nie, nie wiem, osiem. 8, no, 8, tak, a później jest, że nie mam czasu czytać innych komiksów, bo w kółko kości skończyłem, tak naprawdę. E, ale no, no wa warto sprawdzić. No świetna polska nowoczesna Mhm. Mm no, po prostu historia dla najmłodszych, dla nieco starszych. Kto, kto po to nie sięgnie, tak naprawdę e, wkręca się w pała. <laughs> historia naprawdę wkręca, jest fajnie napisana, rewelacyjnie narysowana. E, no, autor zasłużył na, na, na to, żeby po prostu. Hmm, stworzyć kolejny taki, taki tytuł i zyskać tyle splendoru i w ogóle oku... Splendor. <laughs> splendoru, jak najbardziej, zasłużył na to e, kościsko no jeden ze zdecydowanie lepszych komiksów, jaki czytałem w tym roku i zaryzykuję stwierdzenie, że ogólnie jeden z najlepszych komiksów minionego 2016 roku Wy, wymienia się go chyba w każdej topce, więc to też o czymś tam świadczy no i nam również się podobał jak najbardziej i kolejny taki komiks, który wymieniliśmy obaj w, naszej, w naszym zestawieniu to jest Będziesz Smażyć się w piekle Krzysztofa Owedyka, wydawnictwo, Który będzie gościem Szlamfestu, Tak, wydawnictwo Kultura Gniewu. Podobnie jak Kościsko. Dokładnie. I tutaj w, wspominaliśmy, bardziej ja akurat pamiętam, w jednym socjum. Ja, ja wtedy jeszcze nie miałem okazji. Tak, w, w jednym z odcinków tuż po Międzynarodowym Festiwalu Komiksów Gier ubiegłorocznym, i wtedy tak mówiłem, że w sumie jest fajny, ale spodziewałem się więcej i w ogóle tak cztery lektury komiksu dalej <grym> uważam, że jestem w, w głupi. Nie no, nie no, historia jest, dalej to nie jest może Dalej um, uważam, że może nie powinniście spodziewać się nie wiadomo czego, ale naprawdę trudno mi jest do, doszukać się po prostu takiego spokojnego, prawdziwego komik komiksu o życiu, e, stworzonego w bardzo ciekawym klimacie rokowym, który, który widać, że Krzysztof Owedyk bardzo dobrze zna, bardzo dobrze się w nim czuje i dlatego napisał historię, która ujmuje prawdziwością. No ja oczywiście nie, nie mogę przechodzić obojętnie obok tej... obok Hanesów znajdujących się w komiksie. Tak tak to jest po prostu dla mnie dodatkowa dodatkowy plus wartość dodana. Bardzo gruby komiks on, on ma no, na, na półce zajmuje sporo miejsca, a jest jednocześnie bardzo tani i ładnie wydany, jak to Kultura Gniewu. No, trudno znaleźć tutaj jakikolwiek minus te, tego komiksu. Jedyny minus, jaki widziałem w recenzjach, który się ten, tam przejrzałem parę i w sumie, w sumie mnie to troszkę śmieszy, ale i tak o tym powiem mianowicie jedyny minus jaki widziałem w tekstach w recenzjach czy tam w opiniach poszczególnych osób to było to, że nie, nie ma słowniczka polsko-śląskiego w tym komiksie uczcie się języków i gwar a nie, a nie narzekajcie ignoranci Otóż to. TV Silesia dostępna wszędzie tak jest Będzie. Nie już niewolnicy Izaury po śląsku? No, możliwe, że jeszcze puszczają to fajne. Tak, bardzo, bardzo fajnie się tego co. Natomiast będziesz smażyć się w piekle. No ja musiałem dojrzeć do tego komiksu ja dopiero po, po drugiej czy po trzeciej lekturze. Tak naprawdę pokochałem ten, ten komiks i będę go polecać i. forsować gdzieś się tam. Dokładnie tak. Bardzo no, dobrze. No to co? Tym teraz czy ja teraz, bo teraz już będą się pojawiały tytuły, które wymieniliśmy niezależnie indywidualnie. Dobra, no to ja mogę powiedzieć, bo no. ja na przykład y, jednym z lepszych i tu wymieniłem oba tomy, bo traktuję to mimo wszystko jako serię, więc jako jedno. Mhm. E, trzeci i czwarty y, to dawnego komiksu polskiego, wydawnictwo komiksowe. E, naprawdę świetna sprawa. Zresztą pamiętasz, ile miejsca zajmuje, ile jest po prostu czytania w takim czymś? W sumie musisz mi go pożyczyć. No, będę musiał. E, i, e, I co? I to pięknie pokazuje, jak Komiksy wyglądały kiedyś i że były na bardzo dobrym poziomie. Oczywiście też pokazuje, jakby um, stan społeczeństwa, stan um, myśli w tamtych czasach. To też jest bardzo ważne i bardzo ważna jest to wiedza historyczna, i e, jeśli ktoś tylko ma ma głowę, tak naprawdę, ma, ma mózg i podstawy myślenia, posiadanie mózgu jest podstawą do, do odbioru sztuki mimo wszystko, e, to, to wie, że nie wszystkie rzeczy trzeba traktować, e, coś co było kiedyś pokazuje, jak ludzie po prostu wtedy myśleli. I to jest dla ciebie tylko i wyłącznie udokumentowanie tego, jak coś wyglądało. A mhm. e, Jeśli kogoś coś tam obrażało, to nie, nie interesuje mnie specjalnie, co, co takie osoby mają do powiedzenia. Warto się z komiksem zapoznać, żeby zobaczyć, jak, jak wyglądały nastroje społeczne, no bo komiks jako coś popularnego, co trafiało do wszystkich, idealnie obrazował świat z tamtych czasów. I tu możecie przeczytać naprawdę dużo i w kosmicznie dobrej cenie komiksów z tamtych czasów. No i też wydaje mi się, że to fajnie pokazuje taką ewolucję komiksu, prawda? sposób narracji, sposób prowadzenia historii, rysowania też, jak się style zmieniały. Jak, na, jak najbardziej. No więc sa, same zalety tak naprawdę. No i tak jak wspomniałeś ten, ten czwarty tom, tak? tak to czwarty ten ten tom to ten jest to, to, gigant to wielkie tego, Jezus Maria. To naprawdę szacun dla wydawnictwa komiksowego, że coś takiego opuścili i nie podzielili na cztery tam mniejsze wydania albo coś takiego. Tak, zdecydowanie polecamy. No to teraz ja. Arab przyszłości. Znowu kultura gniewu. Od razu chciałem powiedzieć, że mam tutaj wypisane coś poza kulturą gniewu. Tylko po prostu ja, ja sobie będę leciał alfabetycznie. No i Arab przyszłości. Historia, która jest może momentami troszeczkę przesadzona, przynajmniej jest... Mm, Pojawiają się tam takie momenty, w które, w które mi aż trudno uwierzyć. No ale to jest komiks o... Mm, to jest komiks biograficzny twórcy, którego nazwiska nawet nie podejmę się w, w, wymienienia, ponieważ po prostu złamałbym sobie język. No ale generalnie e, historia skupia się na... Małżeństwie z dzieckiem, które żo żona to francuska, mąż jest Arabem i e, wspólnie wychowują. Na początku, powiedzieć, małżeństwie z dzieckiem, to gdybym nie znał komiksu, to bym to mógł inaczej odebrać. Okej, okay. Generalnie chodzi o to, że to jest te, taka historia, gdzie mamy, no polega to na takim przedstawieniu kultury arabskiej po, po, po w pewnym okresie w pewnym okresie czasu i to jest takie przedstawienie nie, nie umiem po prostu nie wspomnieć o tym śmiesznym artykule z magazynu Komiks i My który się pojawił swego czasu gdzie Arab przyszłości był pokazany jako przykład komiksu, który propaguje Islam i zachęca do tego, żeby przychodzić na, na, na, na tą wiarę i po prostu zawsze śmiać, be, zawsze będę się śmiał z tego artykułu, ponieważ przypominam sobie te momenty z Araba przyszłości, gdy po prostu e, główni bohaterowie idą ulicą tam Sy Syrii, czy po, po główną ulicą jednego z miast w Syrii e, i, okay, no. i, i e, widzą na przykład jak tam arabskie dzieci kamieniują psa, albo nie wiem za przeproszeniem, srają na środku ulicy i tam obrzucają się tymi odchodami. Ja mówię, no tak, no to jest po prostu, to jest to, czego ja szukam w życiu i przechodzę na Islam w tym momencie. Tych, tych scen takich szokujących mocno w tym komiksie jest naprawdę dużo. Narracja jest bardzo fajnie przedstawiona, ponieważ jest to jednak z punktu widzenia dziecka bohaterowie są bardzo prawdziwi. Bardzo mi się podoba też to, że w zależności od tego gdzie dzieje się dana scena tego komiksu jest użyty inny kolor i tak na przykład tutaj teraz tak z pamięci chyba, ten, chyba coś pewnie pomieszam, ale e, przykładowo Francja jest żółta albo zielona e, Syria jest ziel czerwona no, no, w każdym razie komiks nie jest kolorowy tylko jest po prostu e, kolorowany kolorowany tak w, w, w, pod jed... no, w jednej barwie w zależności od tego w jakim kraju dzieje się dana sytuacja jest bardzo szokujący jest wciągający jest ładnie wydany jak to kultura gniewu i mam nadzieję że kolejne tomy szybko pokażą się w naszym kraju no nie wszystkim się z pewnością spodoba ponieważ jest tam du dużo takich e, dość dość intrygujących momentów właśnie nie, nie chcę używać kontry... o, kontrowersyjny tak kontrowersyjne to jest jak najbardziej dobre słowo chociaż dla niektórych też z drugiej strony nie będzie tam nic szczególnie szokującego ale tak jako taka ciekawostka wydawnicza bardzo dobra ciekawostka wydawnicza ara przyszłości sprawuje się znakomicie no i polecam. Mm, to ode mnie jeszcze mogę dodać. Uh... Patience, Daniela Kloesa, wydawnictwo Kultura Gniewu. Oś ty. Czytałeś ostatnio. Czytałem ostatnio. Podobało ci się? Mm. Tak. Tak. Uh, Chociaż nie urwał. No ro rozumiem. Mi się bardzo podobała kolejna um, kolejna publikacja od Daniela Kloesa, która um, bardzo mi się spodobała. Cieszę się, że film będzie na jej podstawie. Um, i też no, pięknie wydana, wiadomo, historia. Opowiadaliśmy ostatnio o tym, prawda? Mhm. Więc też ukazało się w 2016 w Polsce, warto się zainteresować. Cena bardzo przystępna, historia bardzo dobra. Jak zawsze z pewnymi takimi mocno socjologicznymi zawiłościami u Kloesa, bardzo polecam. Tak, tak, pod, pod tym kątem naprawdę warto. Podobało mi się to takie przedstawienie tego uczucia, które napędza głównego bohatera, to jest naprawdę bardzo fajnie pokazane. Tak naprawdę patience jest komiksem o miłości, myślę, że się ze mną spokojnie zgodzisz. I, tak, tak, i jak, tak naj jak najbardziej. I, I tutaj jest to pokazane naprawdę fajnie, w oryginalny sposób. Tak jak wspomniałem, no mi ostatecznie nie urwało, ale, ale lektura bardzo satysfakcjonująca, więc też spokojnie polecam. Natomiast ja przechodzę do wydawnictwa komiksowego i tutaj wypisałem sobie dwa tomy, chociaż w minionym roku ukazały się cztery na polskim rynku. Chodzi o serię komancze tudzież czy bardzo, bardzo klasyczny komiks, ponieważ on się już ukazuje od lat 60. czy 70. Um, ukazywał się te, te pierwsze tomy. Um, autorami są Greg oraz Herman Tupen. Um, I um, no, spodziewałem się takiego komiksu, który jest ważny, bo jest ważny, ale już się zestarzał potwornie i ogólnie w sumie jest taki. E, i pierwszy tom, taka bajeczka straszna, nie, nie przekonało mnie do siebie, ponieważ ten, ten, tam na, na końcu tego komiksu tylko brakowało po prostu wiesz, takiej, takiego zachodzącego słońca i muzyczki gdzieś w tle, żeby było, żeby było po prostu już jak najbardziej bajkowo. Ale od drugiego tomu zaczęło się to zmieniać i ta historia naprawdę fajnie się rozwinęła. Natomiast tomy trzeci i czwarty, czyli te dwa tomy, które wyróżniam za ubiegły rok. Były po prostu, no, no mnie zniszczyły tego, te komiksy pod, do, pod dobrym tego, tego słowa znaczeniem. E, mamy tutaj um, Wilki z Wyoming oraz e, Czerwone Niebo nad i tutaj nazwa miasteczka, która mi właśnie umknęła. E, I to jest historia m, no, rozbita na dwa tomy. Ten czwarty tom jest kontynuacją po, poprzedniego. Pierwsze dwa są kompletnie niezależ niezależnymi historiami. I tutaj pierwszy raz na łamach tej serii mamy takie wyraziste zaznaczenie, że poszczególne postacie nie są takie jednowymiarowe jak dotąd się wydawały, ten Red Dust, ten główny bohater znaczy dobra, no główną bohaterką jest podobno komanczy, ale tak naprawdę to nie jest I, i wszystkie cztery tomy dotychczasowe skupiają się na postaci Reddasta i on w tych dwóch pierwszych tomach był właśnie taki krystaliczny szlachetny i w ogóle najlepszy a od trzeciego tomu to się zmienia, ta ewolucja jego postaci, innych postaci bardzo mi się podoba, główny zły był bardzo mocno nazwijmy to westernowy jest po, po prostu jeśli chodzi o western komiksowy to mamy naprawdę fajny, dużo fajnego wyboru Jezus Maria co tu się dzieje dzisiaj? Śmieciarka Aha Okej. Okay. Dobrze, prze, przepraszamy za, za e, hałas. Krzysiek patrzy za okno zamiast mówić do mikrofonu. Tak, przepraszamy za hałasy, jeżeli je słyszycie, ale tutaj jeżdżą jakieś wielkie rzeczy i świecą. Natomiast wracając, wracając do Comanche, do e, świetna historia e, wciągająca z wieloma licz, e, zwrotami akcji, które są kompletnie niespodziewane. E, rewelacyjny finał czwartego tomu. Aż chce się sięgać od razu po kolejnej, dlatego bardzo mnie cieszy to, że wydawnictwo komiksowe wypuści w tym roku chyba 5 albo 6, nawet kolejnych tomów, że bardzo szybko im to pójdzie. Rysunkowo jest super. Miasteczko się nazywa La Rame. Teraz sobie przypomniałem, właśnie w tym czwartym tomie jest narysowana przez Herba Hermana Panorama, te, te, tegoż miasteczka i po prostu ten kadr je, wygląda, ta plansza wygląda super. Tutaj nie jest to może jeszcze taki poziom jak w wieżach w wieżach Marley. <grymne> Natomiast już widać, że, że, ma, że jest to facet o ogromnym talencie i każdy kolejny tom Com Comanchei czyta mi się coraz lepiej. Trzeci, czwarty tom to już jest ten moment, że ja nie umiem sobie wyobrazić, że może być jeszcze lepiej, ale może jednak będzie i mam nadzieję, że, się, że, te, że, że tak się stanie. Jak najbardziej polecam. Wydanie od wydawnictwa komiksowego jest dość tanie, a jednocześnie zajmuje mnóstwo miejsca, ponieważ jest to, jest to solidny duży format, okładkowa cena bodajże 40 zł, więc moim zdaniem zdecydowanie lepszy wybór niż 99% tomów wielkiej kolekcji komiksów Marvela, a cena ta sama. Ja Musiał Musiałem. Nie, nie, nie byłbyś sobą. Dobrze, dobrze Dobrze, ale już, już na ten. A ja jeszcze zostanę przy kulturze gniewu. Już chyba... Hmm. Czekaj ostatnie. Tak, Ostatnie z kultury gniewu. Eee, Tymek i Mistrz. Hmm. Wznowienie. Dwa tomy już w moim posiadaniu. Na trzeci tom będę czekał. O tym też już rozmawialiśmy w przypadku mówienia o polskich komiksach, prawda? Mm -hmm, Więc tak. się nie będę rozwodził. Tymek i Mistrz trzeba znać, bo to jest e, tak jak Asterix dla Francuzów, tak Tymek Mistrz dla e, Polaków, Kajko i Kokos oczywiście też i wiele innych. Natomiast e, warto jest e, poznać ten komiks, zwłaszcza, że jest wydany w bardzo fajnych tomach zbiorczych, które też mają z boku panoramę, która się ze sobą łączy, o co... Zarówno Krzysiek i ja się przez chwilę obawialiśmy, ale e, wszystko pięknie wydane. Bardzo polecam. Tak, panorama jest spoko, jeżeli coś ma 4 albo 5 tomów, a nie 120. Tak, no dokładnie. Natomiast, e... Nawet jak ja mówię, to musisz robić przystek do kolekcji Marvela. Po <śmiech> tak, muszę. Dobrze, no to ja teraz może przejdę do komiksu, który mi się w ogóle w żaden sposób nie kojarzy z kolekcją Marvela. <śmiech> A, ale już było zdanie. Nie musiałem. Okko, wydawnictwo Taurus Media. Dwa tomy wyszły w ubiegłym roku i to jest historia opowiadająca o Roninie, o imieniu Okko i jego nietypowych towarzyszach i ich walce z różnymi demonami. No tu wspominałeś zresztą. Tak, łam, tak o, o, o, pierwszy, o pierwszym tomie wspominałem. Drugi przeczytany dopiero niedawno, ale moim zdaniem jest dużo lepszy od pierwszego, który już mi się bardzo podobał. Bardzo fajna historia. Cieszę się, że jest to wydawane w takich wydaniach zbiorczych no, po, dwa, po dwa tomy w jednym tomie, dzięki czemu nie, nie musimy czekać na kontynuację danej historii, tylko od razu cały cykl jest zamknięty w jednym, w jednym wydaniu. Pierwszy tom był super, drugi tom jest jeszcze lepszy, więc a z tego co słyszałem i od osób, którym, której, o których opinii naprawdę ufam, kolejne, kolejne dwa są jeszcze lepsze, więc to jest tylko, tylko się cieszyć. Fabularnie, super, rysunkowo też jak najbardziej mi się podoba, no nie, nie mam się do czego przyczepić, jak najbardziej polecam. I następne tomy w planach? Tak, tak. Będą łącznie cztery. Dobra. Teraz wydawnictwo Lane, Łukasz Kowalczuk, Violent Skate Bulldogs, spełnienie moich dziecięcych marzeń o motomyszach z Marsa, które są czymś lepszym niż głupie myszy. Tylko są bulldogami. O nim też rozmawialiśmy na łamach podcastu, więc zachęcamy do zapoznania się z tamtym odcinkiem. He, he. he, he szukajcie. Świetna historia, świetna historia równie pięknie zilustrowana przez Łukasza w charakterystycznym dla niego stylu. Hmm. Nie, nie mogłem się zdecydować pojąć z Violent Skate Bulldogs, a tylko wrestling jest prawdziwy. Ostatecznie wybrałem to, ale warto się ze wszystkim zapoznać tak naprawdę. Do tej, chyba do tej pory do dostania, nie? A nawet jeśli nie, to niedługo razem z Pogo będzie wychodziła jeszcze jedna edycja tego, nie. więc już nie ma żadnych wymówek, zwłaszcza, że cena tego jest lepsza <coughs> niż wielkiej kolekcji komisów Marlera. <coughs> Warto się z tym zapoznać. Wspierajcie polskich twórców. Dokładnie tak. I teraz ja tutaj powiem o takim komiksie, który fabularnie nie jest dobry, znaczy nie jest jakiś rewelacyjny. Rysunkowo też w sumie nie jest jakiś rewelacyjny. <grym> ale i tak <grym> ale, uważam go za jeden z lepszych tak, komiksów. Ale przeczytałem go w tym roku już chyba z sześć albo siedem razy i wrócę do niego jeszcze na pewno nie raz i to jest kryzys na nieskończonych ziemiach czyli spełnienie mojego mokrego snu <grym> komik komiksowego. E, no historia która jest po prostu mm, pierwszym tak wielkim crossoverem w, w Stanach i pierwszym tak ważnym i gdy... Jednym z ostatnich udanych. Tak, i gdy kryzys na nieskończonych ziemiach się pojawił i były zapowiedzi, że ten komiks zmieni wszystko, to on zmienił wszystko. I po prostu to jest dla, dla mnie kamień milowy komiksu. No, zaryzykuję stwierdzenie, że na, na, na, świ na świecie po prostu jest to jedna z ważniejszych pozycji, które wypadałoby znać, Mo no, tak jak mówię to nie jest komiks, który jest jakiś rewelacyjny, fabularnie, rysunkowo czy coś, ale to jest mega mega ważny komiks i dla każdego fana trykotów i nie niekoniecznie tylko fana trykotów jest to pozycja, którą naprawdę warto znać e no problemem może być na pewno cena, ponieważ jest to, jest to gigantyczny komiks, który ma nie wiem, 400-500 stron jest y, wydany bardzo fajnie przez Egmont no ale cena okładkowa jest, jest y, odpowiednio wysoka, więc to nie jest tak, że za kilkanaście złotych można go kupić, ale wydaje mi się, że i tak warto, chociaż z powodu tego, że wa warto mieć na półce na komiks, który jest takim kamieniem milowym, a kryzys na nieskończonych ziemiach zdecydowanie jest, no a ja po prostu wracam do niego kilkukrotnie, ponieważ... E to jest jedna z tych, z tych pozycji, na które tak cholernie długo czekałem w polskiej wersji językowej, że gdy w końcu ją dostałem, to się cieszę jak dzieciaki, i dlatego no, wracam często i za każdym razem coś tam ciekawego, nowego, odnajdę jakąś postać gdzieś tam w tle, bo tych postaci przecież tam się pojawia no, no, set, setki tysiące set, set, Setki po prostu. No i tak, no i, no i cieszę się za. Ta... Ale tam tylko postacie z DC się pojawiają, tak, tak. bo na przykład w, w Wojnie Sinestro też się sporo rzeczy pojawiały, nie? Był Alien, Predator, tak. Alf. Tak, Ten tak. Alf był najlepszy. Tak. No to, to były już takie easter zresztą e, rysownik kryzysu na nieskończonych ziemiach, on słynie z tego, że lubi sobie dziubać takie plaże, na, się po, na których się pojawiają dziesiątki tysięcy postaci i on każdy, każdą z nich potrafi narysować tak, że, że Wiesz, rzucasz okiem i wiesz, kto to jest. Mm. Pomimo tego, że masz planszę, na której jest 200 postaci, każdą potrafisz zidentyfikować. I to też jest, to też jest super rzecz. No, no i tak, tak jak mówię, no, to jest w tej dzisiejszym, w tej mojej dzisiejszej dziesiątce taki komiks, takie, takie guilty pleasure, ale właśnie tak jak mówię, już tyle razy go przerobiłem. Radość mam. Niesamowitą przy czytaniu za każdym razem i dlatego o nim wspominam. No i polecam, bo, bo w sumie warto. Ja zostaję jeszcze w Polsce i przechodzę do wydawnictwa. I też nie mogę się zdecydować na jedną rzecz. Chciałem przejść do wydawnictwa Bazgrole i do tych, które ukazały się w tym roku. Bart, który już jest chyba nie do dostania. Ryszard i Marian chyba też jest nie do dostania, ale kupcie coś z Barta, znaczy z Bazgroli, dopóki możecie, bo nie ukazuje się to w gigantycznych nakładach, a na pewno jest warte uwagi jeden z niewielu komiksów przy którym śmiałem się, jak wieprz wracając z Warszawy, z festiwalu komiksowego, a rzadko mi się zdarza śmiać się w trakcie czytania inaczej niż wewnętrznie. Więc bardzo polecam, świetna sprawa, niskie ceny i bardzo, bardzo dobra historia, plus wspieracie niezależnych polskich twórców, co też jest dużym plusem. Dobrze, to ja kolejną rzecz tym razem tak króciutko, ponieważ była e, omawiana też w jednym z poprzednich odcinków całkiem niedawno, chodzi mi o MUTE, c, m, m -e, wydawnictwo komiksowe, Sebastian Skrobold, <grym> Sebastian Skrobold i... E, i Inni twórcy. Bardzo, bardzo fajna historia. Rewelacyjnie narysowana antologia. Kilka bardzo ciekawych pomysłów. Graficznie, no jeszcze raz, po prostu super. Ja jestem zadowolony. Bardzo... No w sumie tyle. Czytałem ten komiks niedawno, a wbił się praktycznie z miejsca do takiej mojej topki. A możecie rok. sobie w 24 odcinku posłuchać, co Krzysiak o nim sądzi o, dłużej. Dobrze, dobrze. Dzięki. Nie, y nie, że chciałem ci przerywać. Okej, okay. no, nie, bo po prostu nie byłem pewien, w którym odcinku, ale widzę, że no, sprawdziłeś. w ostatnim. W ostatnim? No okej, okay. no skoro tak mówisz. Tak, to bo osta... leży u mnie, bo zostawiłeś go ostatnio. Okej, okay, dobrze, fajnie. To, <laughs> <laughs> dobrze. W każdym razie polecam. Przechodzimy dalej, Zonzo, wydawnictwo Team of Comics, prawdopodobnie znacie całą zawartość tego komiksu z internetu, ale co zrobić, warto jest mieć go na półce, żeby sobie na spokojnie przeanalizować plansze, które się tam znajdują i żeby zyskać pewność, że nie są to śmieszne obrazki, heheszki i w ogóle, tylko bardzo ponury komentarz do współczesnej rzeczywistości. Także Zonzo wydawnictwo Team of Comics bardzo bardzo polecam. Dobrze no ja teraz kolejny komiks. O, właśnie zauważyłem że moje wypisywanie alfabetyczne poszło psu w żyć ponieważ nie znam alfabetu ale dobrze Lazarus. Tom 3 i 4 i ponownie wydawnictwo, ponownie wydawnictwo Taurus Media. Ja w Lazarusie jestem kompletnie zakochany i to od... Pier, od momentu premiery pierwszego zeszytu w Stanach. Zresztą jak wiesz to jest komiks, który sobie zbieram w zeszytach, w wydaniach zbiorczych i jak kogoś w końcu okradnę, jakiś bank napadnę albo coś to sobie kupię te, te wydania deluxe z pewnością. Trzeci i czwarty tom to są dla mnie najlepsze odsłony Lazarusa. Zdecydowa dla tych, których nie przekonały pierwsze dwa, warto jednak dać szansę, ponieważ trzeci i czwarty rozkręcają akcję masakrycznie w dobrą stronę i mm, fabularnie jest to majstersztyk dla mnie rysunkowo. No, rysunkowo oczywiście kwestia gusto, ale Michael Lark zawsze, zawsze mi się podobały, jego rysunki, wydanie od Taurus'a może nie jest jakieś szczególnie tanie, ale, i te, ale jest solidne i gdzieś tam z pewnością ze zniżkami łapniecie to w dobrej cenie, a zdecydowanie warto, Lazarus jest jedną z najlepszych serii amerykańskich, które ukazują się obecnie na naszym rynku, No zdecydowanie wa warto dać szansę, e, polecam. Ja mogę siebie polecić Miracumena, o którym natomiast Krzysiek się rozwodził w jednym z naszych odcinków po festiwalu w Łodzi. Bardzo, bardzo fajny komiks, cieszę się, że został wydany w Polsce. Trochę cięższa lektura, do czego w sumie przyzwyczaił nas Alan Murters też sposobem konstruowania narracji tutaj i używania trudniejszych słów niż boom, bach, yy, i to że zabiłeś mojego ojca, czy, czy coś, coś w tym stylu. I'm Batman. <laughs> Cholerny Batman. Warto się zapoznać, cena jest spora, natomiast w pełni usprawiedliwiona przez objętość komiksu i, i też no, standardowo jakość wydania. Piękne wydanie w twardym tomie, trochę dodatków na koniec, o, I bardzo, bardzo dobra historia. Jedna z też z takich ważniejszych y, historii w komiksie superbohaterskim. nie? Mhm. Tak, i y, tutaj mały pstryczek do e, największych komiksowych pedantów, to, że na okładce jest pewien błąd w druku nie sprawia, że komiks jest warty 75% mniej niż jest. Ponieważ wciąż to jest naprawdę bardzo dobrze wydany komiks. No ja, ja o Miraclemanie tylko tak dopowiem tyle, że właśnie się wahałem, czy do tej mojej dziesiątki dać to, czy kryzys na nieskończonych ziemiach. Miracleman jest zdecydowanie lepszym komiksem, ale dużo więcej fanów miałem jednak z kryzysu i dlatego zdecydowałem się na kryzys. Ale tak, no, no historia również bardzo ważna, bardzo dobra. Myślę, że jest to poziom zbliżony do strażników. Więc, więc tak, jak, jak najbardziej warto. No i ja z kolei przechodzę do wydawnictwa Egmont ponownie i chciałbym wyróżnić trzeci tom Skalpu. Skalp ogólnie jest historią rewelacyjną, ale trzeci tom to jest po prostu takie, taki mój Hmm. No, no po prostu wszystko co najlepsze w skalpie znajdziecie w trzecim tomie skalpu i e, e, no po prostu jeśli chodzi o e, ofertę DC w Polsce Patrząc pod kątem Vertigo, no mamy te baśnie, mamy Y, mamy Skalp. Dla mnie Skalp jest, jeśli chodzi o poziom historii, jest zdecydowanie najlepszy. Tutaj pewnie się możesz ze mną nie zgodzić. I trzeci tom Skalpu jest... Skalp mi się bardzo podoba, więc tu... No tak, tylko wiesz, ja stawiam Skalp tak na przykład wyżej od Y i jest dużo wyżej od baśni i tutaj pewnie się Ale ty nie zemić. lubisz baśni, więc no to, to, to, to mnie nie, nie dziwi. Tak, ale ten trzeci Tom no po prostu dla mnie to była taka lektura po prostu wstrząsająca, pomimo tego, że ja skalp znam, bo czytałem go w oryginale, ale teraz gdy sobie też go zbieram po polsku, no, no wstrząsnęło mnie to mną to jeszcze raz. Historia rewelacyjna wciągająca, niesamowite zwroty akcji, rewelacyjne rysunki, ciekawe postacie, zero marudzenia z mojej strony, po prostu super, super, super i ten trzeci tom, to, powi... to się rzadko zdarza, że Krzysiek na nic nie marudzi. Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru, Ska... trzeci tom skalpu jest po prostu rewelacyjny i, i... No dla, dla mnie jeden z, jak widać, lepszych komiksów tego roku, które przeczytałem. I ostatnie ode mnie to jest Hrabstwo Harrow, wydane też przez Muchę w tym roku. Tyler Crook zresztą gość festiwalu w Łodzi. Bardzo, bardzo fajny horror, na który nie mogę się doczekać, kolejny, nie mogę się doczekać kolejnego tomu. Pięknie narysowany, łamany przez, namalowany w którejś recenzji, nie? To chyba nawet Mucha na Facebooku udostępniała, że e, ktoś napisał, że wygląda jakby był rysowany inaczej niż na komputerze. No zdarza się. Ach, kretyni. E, natomiast warto się zapoznać, jeśli szukacie horroru, który opiera się na klimacie, a nie na rzeźni. Jak na przykład. Ja, ja tak ci powiem, że wiesz, zdziwiony jestem, bo przeglądałem sobie ostatnio zapowiedzi Dark Horse'a bodajże na marzec mhm. i tam był już piąty tom Hrabstwa Harrow zapowiedziany i mówię, kurczę, piąty? No to mucha ma co, co wydawać w kolejnych miesiącach i też, też jak najbardziej liczę na to, że mm, kolejne tomy będą się pokazywać. Ja też się cieszę, że Dark Horse w końcu ma coś oprócz Hellboy'a. Mhm. I oby, oby ten tytuł się przyjął w Polsce, bo w sumie wiadomo jak to jest, jak nie Marvel, jak nie DC, to może być problem. No na szczęście te imidze się całkiem fajnie przyjęły i właśnie skoro o imidzach mowa, to ja swoją dziesiątkę chciałem zakończyć serią Velvet, również od Muchy Comics, wypisałem sobie drugi tom ale tak naprawdę chciałbym polecić oba ponieważ Ed Brubaker i no Ed Brubaker po raz kolejny pokazał klasę, stworzył naprawdę fajną historię opartą na też na ciekawym klimacie, ponieważ mamy tutaj historię szpiegowską, ale taką dość niecodzienną, nie, nie spodziewajcie się tutaj raczej Jamesa Bonda, tylko takie bardziej realne podejście. Realne na tyle, na ile mi się wydaje. Oczywiście podejście do tematu rysunki Steve'a Eptinga kapitalne. Ten drugi tom po prostu był, był taką lekturą, która mną no no, no, wciągnąłem się niesamowicie przeczytałem to dosłownie w 15 minut i chciałem, i chciałem więcej. Mam nadzieję, że trzeci tą równie szybko pojawi się na naszym rynku, ponieważ jest to naprawdę bardzo fajna historia. Natomiast jeżeli Wy nie sięgnęliście po, po Velvet, z jakiegoś powodu koniecznie, koniecznie to zmieńcie, ponieważ z tych, tych tytułów imidżowych w Polsce no zresztą tutaj nawet, nawet widać, no wspominam Lazarus i Velvet nie wspominam na przykład o Sadze którą przecież uwielbiam również, nie? więc jeżeli stawiam sobie w takim małym, prywatnym rankingu coś wyżej od tej sagi, no to, to no nie powiem, że to oznacza, że komiks jest przekapitalny, ponieważ każdy, każdy ma swoje zdanie, ale ja uważam, że Velvet jest wart w każdej złotówki, którą, którą, za którą trze, trzeba no, którą trzeba wydać, żeby ten komiks mieć. I y, no tutaj właśnie na tym komiksie moją dziesiątkę chciałbym zakończyć również. No i super. Natomiast... Y, Co jeszcze w 2016 tak na szybko moglibyśmy no, powiedzieć? tak, na, na szybko, po jakimś jednym, jednym szybkim wyróżnieniu. Y, tak sobie wypisałem jakieś y, byle, byle jakie kategorie. Myślę, że... Y, Należ należałoby wyróżnić w kategorii, która nie ma nazwy mhm. e, Rafała Szłapę za to, że jest wszędzie. Za. Nie ma imprezy, na której by go nie było i ekstremalnie to doceniam. Mhm. I siedzenie zawsze przy autografach, e, nie olewanie nikogo, e, to oczywiście nie jest żaden przytykł dla, dla innych e, artystów. Mhm. Bardzo jestem pod wrażeniem zaangażowania Rafała w promowaniu Blera i swojej twórczości. Wielki szacunek od nas. Tak, jak najbardziej. Natomiast y, ja z kolei chciałbym wyróżnić y, wydawnictwo komiksowe za kształt. Ponieważ y, ostatnich parę lat wydawało mi się, że nikt nie może publikować komiksów w Polsce lepiej od kultury gniewu, a dzisiaj już wiem, że są co najmniej trzy wydawnictwa, które potrafią to, z, r, robić to na tak, Równie dobrze, nie? na tak samo wysokim poziomie, ale szczególnie chciałbym wyróżnić właśnie wydawnictwo komiksowe za to, że nie tylko sięgają po rewelacyjne tytuły, ale też przepięknie je wydają, niekonwencjonalnie bardzo je wydają, tak jak na przykład te, ten tytuł, który kupiłeś w tutaj. Łozi, Ten właśnie tutaj, który Kupiłeś wodzi, który Swoją drogą na Gildii można jeszcze kupić ostatnie egzemplarze za 60 zł, więc. Polecam. Mhm. Tutaj, tutaj może warto wspomnieć jak ten komiks wygląda, przypomnieć jak on wygląda. To jest, przy... to jest pudełko z, e, z klansza, luźnymi planszami, z które sami układamy. Tak, no więc e, to jest coś no, niesamowitego. No, na czy pra... też nowy Maus, prawda, z tym pięknym T materiałowym bokiem. Tak, tak, no po prostu każdy komiks e, od wydawnictwa komiksowego e, wygląda przecudownie miód. Y, mi ja to dobrze wymieniam ten tytuł. Tak, no, no to miód wygląda też bardzo fajnie, bardzo mi się podobało wydanie jakość wydania te, tych, tych tańszych nieco komiksów typu Rani czy typu Com Comanji, no po prostu nie ma no, czy dawny komiks polski tak, też, no, też no, coś niesamowitego i dlatego właśnie to wydawnictwo komiksowe też wyróżniamy jak najbardziej nie tylko za jakość komiksów, ale także za jakość ich publikowania wydarzenie? Jakieś najciekawsze? News warty wyróżnienia? Że pojawiają się nowe imprezy komiksowe w Polsce i się utrzymują. Tak, tak. I to też jest trochę y, nasze życzenie na życzenie na rok 2017, żeby kolejne imprezy wchodziły w skład naszych y, imprez tak no. naprawdę. Tak jak y, Comics Wars dalej się kontynuuje mm -hmm. y, coraz więcej bloków komiksowych na innych konwentach, y, niech żyje komiks. Jak najbardziej. To tak. Te też z sukcesem y, zakończona. Niestety na, nas nie było na tej imprezie. Ubolewamy dalej tak. Dokładnie. No ja też chciałem wyróżnić takie y, najbardziej pozytywne zaskoczenie roku dla mnie. Mhm. Czyli to że to się wszystko nie rypło tak naprawdę. Jaż spodziewałem się że y, 2016 rok będzie będzie już tym momentem, w którym rynek powie, ej, mam dość i zamiast pojawiać się coraz więcej, coraz więcej tych tytułów, to jednak będziemy się troszeczkę cofać, albo czeka nas taka, taka stagnacja, albo jej początek, a tymczasem nic takiego się nie stało. Kolejne tygodnie przynosiły nam kolejne zapowiedzi, ruszyły dwie, dwie, dwie nowe kolekcje komiksowe. Żadne wydawnictwo chyba nie zwolniło tak naprawdę, jakoś, jakoś szczególnie mocno pojawiały się nowe tutaj głównie w w tych rejonach, w których ja tak nie bywam za często, ale widziałem, że jakieś nowe wydawnictwa mangowe znowu się pojawiły. Planeta komiksów przecież rozszerzyła swoją ofertę dość mocno. Komiksiarnia ma nowy lokal. Tak, dokładnie. Więc te, tego jest napra naprawdę dużo fajnych, takich pozytywnych wydarzeń i cieszy, cieszy mnie to, że tak się dzieje. Trzymam kciuki za to, żeby wbrew tym, tych obawom, które cały czas gdzieś tam z tyłu głowy są, żeby 2017 nie był rokiem regresu, tylko co najmniej stabilizacji i początkowe zapowiedzi na przyszły rok ra raczej zwiastują, że będzie dobrze. No i co? I może jeszcze wyróżnienie za rozczarowanie? No zdupili z tymi kielcami, No strasznie, strasznie, znać. Strasznie. Ale w sumie nie ma się co na tym rozwodzić, bo trzeba patrzeć na to co jest dobre, a nie na to co, co było zepsute więc. Mm -hmm. Ale też z drugiej strony nie ja, mi się wydaje że można spojrzeć na to co, co było zepsute i wy, ale wyciągać z tego wnioski nie rozwodzić się nad tym jakoś szczególnie mocno i długo chociaż my to już robimy trzeci miesiąc <śmiech> <śmiech> ale, ale e, żeby były wyciągane jakieś wnioski. I po prostu takich sytuacji. Jak... No to też w naszych oczekiwaniach na 2017, możemy wspomnieć. Mm -hmm. No i tak, no i właśnie też, żeby po prostu nie było takich sytuacji typu komikąd kielce w nadchodzącym roku. Typu nagrody. Mm -hmm. Jeszcze wypisałem sobie tutaj taką kategorię media i to tylko ja właściwie wiem, co miałem na myśli, gdy to, to Tak, jak patrzyłem na plan, to rzeczywiście. Tak. Chodzi o, jeśli chodzi o media, to, to jest tylko takie luźne słowo. Ja po prostu tutaj chciałem wyróżnić Kajeta na Kusinę za jego bloga, który jest nie tylko o komiksach, ale również o komiksach. Bardzo I bardzo wy... dobry jest. Tak, dla mnie, dla mnie chyba na, najlepszy taki blog, który zacząłem sobie czytać w ostatnich, w ostatnich tygodniach miesiącach też chciałem wyróżnić ekipę strony Planeta Marvel chociaż nie dawałem nie, nie dawałem im szansy na to że się utrzymają a tymczasem bardzo fajnie ta stronka się rozwinęła ogólnie w komiksowej części internetu w Polsce dużo się dzieje tu pojawia się dużo nowych projektów większość z nich no niestety jest taka sobie tutaj nawet niedawno się podzieliłem na internecie takim spostrzeżeniem że Strasznie dużo osób ma naprawdę masakryczne problemy z jakimś podstawowym językiem polskim pisanym, bo nie, nie mówię o mówionym, akurat mam na myśli pisany, gdzie masa błędów, wiesz, językowych, stylistycznych, tego typu rzeczy, ale wśród tego wszystkiego można znaleźć kilka naprawdę fajnych, wartościowych miejsc, które warto odwiedzać, no i właśnie... W kategorii media chciałem tak wyróżnić właśnie blok na Kusiny, Kusina Kulturę. Tak? Mhm. Klikajcie na Facebooku, ma fanpage, polubcie, zaglądajcie, zdecydowanie warto. No i też komiksy Disneya, się ten, ten blok już działa od dłuższego czasu, ale ja dopiero od, od niedawna go tam zaglądam. Tam ilość wiec które można się dowiedzieć o, o, o Disneyu, to jest coś niesamowitego. Tak, tak coś niesamowitego i, i war, warto właśnie zaglądać na takie miejsca, doceniać ich twórców, ponieważ naprawdę dużo wiedzy można z nich wyciągnąć i ciekawostek i po prostu komiksowy, komiksowych um, no, du, dużo, dużo, <śmiech> dużo, dużo przydatnej wiedzy. Tak. tak samo Brody z kosmosu bym polecił, bo cały czas utrzymują poziom ciekawych recenzji i felietonów. Tak, widziałem ostatnio ich filmik o e, tyrolskich zombie. To nie jest komiks, ale, ale, tak było to takie dość ciekawe. Fajnie, że im się ten kanał YouTubeowy rozwinął dość mocno. Może szkoda, że Warsu nie ma. Może troszkę więcej o komiksach. Tak, tak. Paul niestety e, zwinęło żagle. Szkoda. Mm, no cóż, no tak. Generalnie w... jeszcze liczne rany kłute na Facebooku polecam. Tak, tak, też jest bardzo fajny, mm, tak więc te, tego komiksowego internetu też, też tro, troszeczkę jest, jest, jest fajny, kilka fajnych miejsc, które polecamy jak najbardziej, no ale co, to przejdźmy jeszcze do takiego finałowego segmentu. Na co czekamy w 2017. Dokładnie tak i tutaj z tego co widzę nam się dużo więcej rzeczy powtarza. Baun. <śmiech> Baun. <Bone. śmiech> tak. To, bo, bo on się nam od odkąd tylko zapowie, zapowiedziano go w październiku, to nam się Bone powtarza. Ja, ja się budzę i pierwsze słowo, jakie mówię, to jest Bone. Więc e, tak, no, no Jeff, Jeff Smith e, zrobił rewelacyjny komiks i bardzo się cieszymy, że będzie, będzie dane czy polskiemu czytelnikowi go poznać. Trzy tomy w kolorze, bardzo I, fajna sprawa. I mamy nadzieję, że docenicie go te, tak, jak, tak jak należy, bo to jest jednak... To jest no, no, no nie mogę powiedzieć inaczej, to jest genialny komiks i po prostu nie I klasyk i w ogóle, nie mówcie, że jest inaczej e, tutaj widzę kolejny tytuł, który wymieniliśmy klatki, daj wam Tak, no nie spodziewałem się, że ktoś po to sięgnie e, pa tymczasem Team of Comic tak, pa pamiętam e, Egmont swego czasu wydał pi picture then tick e, czyli tą taką jakby pierwszą część tego, mhm. tego i to przeszło kompletnie bez echa, podobno strasznie słabo się sprzedało, ale no to, to, że coś się sprzedało słabo w Egmoncie nie oznacza, że to nie będzie hicior dla, dla Timofa. E, tutaj trudno mówić o tym, żeby to był komiks, bo to jest zbiór krótkich form. I to Dave McKinnon to nawet trudno, trudno nazwać komiksem, ponieważ to, to się wymyka schematą, tutaj będziemy mieli grafiki, zdjęcia, jakieś kolarze, tam będzie wszystko tak naprawdę. No jak to z Dave McKinnon? On przecież wszystkie te prace do ziemi wkładał, żeby nadać im odpowiednie tekstury. No. Wszystkiego się można po nim spodziewać i piękne prace tworzy, więc to dlatego to jest jedna z tych rzeczy, na którą bardzo czekam. Ogólnie patrząc na zapowiedzi Timofa na 2017, których jest mnóstwo i kolejną rzeczą, która chyba nam się powtarza razem, to są niewidoczne głosy Sandowalowe. Nie? Tak, tak, tak. To te, też jest jedna z tych rzeczy, ale też sporo rzeczy około komiksowych. nie? Książki poświęcone komiksowi jako formie. Mm -hmm. No może w końcu się uda książeszka do From Hell wydać. Kto wie? Kto wie, zobaczymy. No właśnie też niewidoczne głosy wspominamy obaj. No tutaj tak naprawdę jest, jest problem z tym komiksem, ponieważ on się pojawił w zapowiedziach, ale nigdy nie miał jakiejś konkretnej daty wydania i w tym poście na Ziniolu, o którym wspomniałeś, tam... Ja też... Nie wspomniałem, ale tak, stamtąd jest informacja. Tak, tak, no, tak blok Ziniolu co roku po, daje taki cykl zapowiedzi od poszczególnych wydawnic i po prostu z reguły czekamy na te posty, żeby było tego, takie ło i ło ło, no to timów po prostu załołował nas, nas totalnie, ale przy niewidocznych głosach wciąż było napisane, być może się ukaże. Mm. Więc to nie jest, nie jest powiedziane, że ten komiks w, będzie w przyszłym roku albo, że w, w ogóle się ukaże na naszym rynku, ale tak, czy, je, jeżeli będzie, to ja jak najbardziej jestem zainteresowany interesowany, ty ja, jak widzę również, również i kolejny tytuł, który nam się powtarza, wspominaliśmy o nim w poprzednim odcinku Tulipanek. Od Scream Comics, ale to już niedługo, więc mm -hmm. te, tym bardziej się nie mogę doczekać. Swoją drogą Scream Comics też wypadałoby jakoś tam w, w, wspomnieć, bo to jest właśnie, jak, jak wspomniałem o trzech wydawnictwach w Polsce, które najpiękniej, najładniej publikują komiksy, to jest Kultura Gniewu, to jest wydawnictwo komiksowe i właśnie Scream y, i oni w, na, ubiegło, na ubiegłorocznym festiwalu w Wodzi tylko potwierdzili to, że potrafią i mogą i chcą. I Kasta Meta Baronów wydana przez nich jest, tak, jest przepięknym, co, przepięknym albumem. No. Techno Kapłani teraz będą wydani w 2017, nie? <kly> No i tulipanek, o którym wspomnieliśmy ostatnim razem, więc tutaj nie będziemy się może powtarzać, ale, ale, ale czek czekamy. Tak, czekamy jak najbardziej. I tutaj co widzę, i na pewno na, y, oboje czekamy na nową linię od wydawnictwa komiksowego y, Nowy Komiks no, nowy Polski. Komiks polski. Y, już w styczniu będzie totalnie nienostalgia, ale... Łącznie z kulturą gniewu wydana. Tak, ale ja tutaj może nie tyle o komiksie totalnie nienostalgia, co właśnie o całej linii Nowy Komiks Polski. Bardzo dużo, bardzo duże oczekiwania mam wobec niej. Y, zresztą ten hype jest po, podkręcany tylko konsekwentnie przez wydawnictwo, które tam wrzuca jakąś planszę, jakieś ciekawostki, jakieś zim. I tylko tak patrzę na to i mówię chcę wszystko. Więc y, y, liczę na to, że nowy komiks polski no, no, będzie po prostu kolejnym fajnym projektem, który się przyjmie przede wszystkim. Że, przede wszystkim trzymam kciuki za to, że nie tylko będą to dobre komiksy, ale też po, takie, które y, trafią do dużej ilości odbiorców. Y, natomiast takich tytułów, które widzę już. Nie wymieniliśmy obaj, tylko indywidualnie tej. Tutaj... ja chciałbym wspomnieć o Anihilacji, uwaga polecam komiks Marvela, wywały. Zapiszcie sobie. Tak, no w lutym chyba już ukaże się pierwszy tom Anihilacji i to jest taki... Hmm, najlepszy chyba komiks hmm, opowiadający o tym kosmicznym segmencie Marvela, gdzie, hmm, no teraz, dzięki Strażnikom Galaktyki, przynajmniej część z tych postaci będziecie mogli spokojnie rozpoznać. Ale pamiętam, że gdy ja sięgałem po Anihilację to ja tak naprawdę nie znałem tych postaci praktycznie wcale i miałem taki świeży start i no, ta, ta cała historia fajnie mi przedstawiła te postacie, fabuła była fajna rysunkowo różnie, ponieważ tutaj naprawdę znaczy ja nie wiem czy będzie wydana tylko główna miniseria czy razem z tymi wszystkimi pobocznymi miniseriami ale no ponieważ ja, ja ogarniałem anihilację kompleksowo to tam rysunkowo było różnie ta główna miniseria pamiętam była bardzo ładnie narysowana, więc to też będzie taki komiks, który z pewnością warto poznać, który się broni po tych, po, po tych paru latach już od swojego wydania. O Hawkeye'u też chciałem powiedzieć. Kolejny komiks Marvela, godny polecenia. Co, co się dzieje? No, nie, nie, nie wiem. Ktoś mnie przekupił. Egmont? Coś tam mnie przekupił? Nie, nie widzę na koncie. Hawkeye, Mata Frakszona i Dawida. A -hi? A hi Nie no ty wiesz jak się to nazwisko. Nie nie wiem. Nie wiesz, aha, okej, okay, dobra. Ale w każdym razie kolej taki, taki komiks super bohaterski, ale jakby nie super bohaterski, ponieważ ten Hawk i Clint, Clint Barton jest tam głównie w cywilu. Rzecz dzieje się na e, ulicy, na, na której mieszka i po prostu problemy są takie. Czysto teoretycznie. Pies jest bardzo spoko. Tak, tego, czysto teoretycznie. No po prostu nie jest to komiks o tym, jak Hałkaj bierze Łuk i tam nawala w kosmitu piu, piu, piu. w centrum Manhattanu, tylko po prostu mamy tutaj takie na pierwszy rzut oka mniej poważne problemy, ale również bardzo wciągająca lektura, fajnie napisana, rewelacyjnie narysowana. No cieszę się, cieszę się, że to będzie wydane po polsku. Tak samo zresztą jak to Miss Marvel. Chociaż dalej uważam, że to nie jest aż tak dobry komiks jak, jak, jak się ludziom mówi, ale jest na pewno fajny, sympatyczny, więc te nowe tytuły z Marvel Now też jak najbardziej polecam ponieważ no cieszy mnie to, że oprócz tej takiej standardowej łupaniny w najbardziej znanych tytułach, dostaniemy też także te bardziej wartościowe tytuły. Hmm. I ja jeszcze bardzo czekam na Hip Hop Family Tree, które też zapowiedział Timo w ostatniej chwili. Eda Piscora wydawana oryginalnie przez Fantagraphics e, i opowiada, jest rysowane i pisane przez Eda Piskora opowiada o początkach powstania hip hopu nagrodzone zresztą Einsnerem, tylko nie pamiętam w którym, chyba w 2003. Albo później. Tak czy siak świetny komiks i bardzo się cieszę, że pojawi się u nas. No i co, i to by było chyba tyle z takich rzeczy na które czekamy, no przede wszystkim wiecie, miejcie świadomość tego, że tak naprawdę zapowiedzi są na dwa, trzy miesiące do przodu, te takie bardziej konkretne. No tak jak wspomnieliśmy, Timow zapowiedział mnóstwo komiksów, ale tak naprawdę nie wiemy ile z nich uda się opublikować w, tym, w nadchodzącym roku. Tutaj może się okazać, że coś przeskoczy później, coś może wylecieć w ogóle, coś może jeszcze się pojawić. Ale tak czy siak na pewno tak, będzie ale... na co wydać pieniądze. Tak ale już spośród tego co zostało zapowiedziane naprawdę kilka fajnych tytułów się, się ukaże więc no, nic tylko się cieszyć ewentualnie płakać patrząc na stan konta no, ale niech to będzie śmiech przy... znaczy niech to, będzie... niech to będą łzy szczęścia tak tego Dokładnie. wam życzymy. Wielu łez szczęścia z powodu fajnych komiksów życzymy wam w nadchodzącym roku. Dużo spokoju szczęścia płacenia grafikom za pracę. Dokładnie tak i dziękuję. płacenia nagród jak się je wygra i innych tego typu przyjemności. Dziękujemy że byliście z nami w tym odcinku i co wracamy za dwa tygodnie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć.